Ja mam, ja mam dalej taką beka takie z tego, że ludzie to uważają za serious thing, te for equality. To był, to, to był troll Forchana, który strollował samego Forchana. Że ludzie strolowali Forchana, że Forchanowi udało się strolować innych ludzi. Trudno, takie życie. Taki Forchan strolował samego siebie, tak? Ej, to poczekaj, to od której strony się to zaczęło, bo już nie wiem. Od Forchana to już polega nie na, nie nie. na tym, że na forczanie ktoś zrobił posta, że zróbmy to, tak? Tak. Po czym ktoś postanowił, że tam tego gościa, że hej, to, to zadziałało, bo już istnieją fetysze na szczanie w spodnie po prostu. I goście sobie zmontował te twi Twittera i wszyscy wskoczyli na bandwagon, a większość uważa, że to jest serio i się cieszy. I przepraszam, wylega wskoczyli na, na, tym, że... na bandwagon wszyscy to jest tytuł mojej powieści. Okej, okay, proszę kotować. Tak. <ślesk> I, i znak jest po prostu taki, że całość tego podczana to jest e, user stro, czy fortune users na ten temat, a media się cieszą. To jest jakaś... masakra. Prostu... Wiesz co, mam propozycję, może zaczniemy to nagrywać, bo to są mówisz jest ciekawe i fajnie by było, jakbyśmy nagrywali takie rzeczy. No to, to zaczynamy to na 3, 2, 1. Się to się Dobra. nagrywa. Ej, o, to się nagrywa? U mnie. To lecimy jest. na 3, no to 2, 1. Ja puściłem już nagrywanie. To ja się witam? I to, dobra, to we, we, weźmy się, przywitajmy wszyscy, bo dzisiaj jest trochę nowych osób. To co, to ja prowadzę, czy kto prowadzi? Prowadź, dobra, ja będę dobra, tylko się okay, wcinam, ja w słowo. Dobra, nie ma sprawy. Okej, okay, to Czwarty. hej, wtamy w czwartym odcinku podcastu, który przyszedł po bardzo długim czasie, bo nie dało się zebrać. Podcastu. Tak. Cicho. Cicho tam. <laughs> tak, to jest... Nie, nie będę teraz ćwiczył Guilty Gira. Boże, pieprzone remindery. Uh, ten, kat. <laughs> i tak, akcje. Ale, tak, i akcje, nie? Dobra, ale w tym momencie. No. E, musieliśmy się znowu zebrać, no bo przecież kurde, nikt nie ma czasu na takie głupie rzeczy na kręcenie podcastu. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy z nami dwóch nowych ludzi. I tych nowych ludzi dzisiaj możemy poznać. Jedną z tych nowych osób jest Klara. Hej, hej. Tak. I drugą z tych nowych osób jest Naruciak Chyba. No. A tak, to oczywiście jestem tutaj z Wami, Atuskan, ja, jest z nami też Non. Hey! No i jest z nami Puszcza. Cześć wszystkim. No, tak więc, Introductions aside. Uh, chyba, nie wiem, poekspery po poeksperymentujemy z tym, że będziemy mieli trochę wystralane na kolejności i po prostu będziemy robili tak, jak nam wpadnie. Co no, nie Omawiamy tak. jeden topik, potem lecimy do drugiego. Nie, no, to, ja bym jak, tak chciał jakoś, inaczej. Po, jakoś to łoży, nie? Tak po ludzku, tak, co tam bo... u Was słychać? Jak, no i po prostu każdy, no właśnie. jak będzie miał swój topik i akurat na niego przejdzie, tego zrobi i skończy. Pięknie, się, to mi się podoba. Tak. Ja jestem za organicznym byciem sobą. O, Organiczne bycie I sobą wymy, jest no, bardzo no, spoko, no. tak? Więc zaczynamy od pierwszego topiku. <laughs> to pierwszego, znaczy którego? Nie wiemy. Tak więc Czekajcie, czekajcie, czekajcie, gdzie jest moje K6. A dobra, ale Karpę, nie dobra. Mamy no tylko 6 opcji. Bo żeśmy <śmiech> pogadaliśmy trochę o forczanie ogólnie i o tym, że mamy taką głupią kampanię, która nazywa się Peace for Equality, czyli Szczamy dla Równości. I całość polega na tym, że na Twitterze zaczęły wyskakiwać zdjęcia, które polegają na tym, że Laski e, po prostu leją sobie w spodnie, żeby supportować e, inne kobiety, które zostały zgwałcone i w tym czasie się zeszczały. Całość w ogóle, to ja tak wam po prostu walnę już te origin story, bo słyszałem po prostu, że ludzie nie wiedzą dokładnie, co, co się stało, biorąc pod uwagę, że jestem takim biednym człowiekiem, który nie ma przyjaciół i cały, i cały swój czas spędza na 4 wiem, wiem doskonale, co, co się działo, po prostu hashtag I was there. I, <grym> <grym> i wygląda to mniej więcej tak, że a, po prostu gościu sobie napisał, tak że hej fortune zróbmy Raid że Przekonajmy, te feministki rzeszczanie dla equality jest spoko, nie? Wszyscy to teoretycznie zaczęli zapartować, po czym ktoś zrobił sobie tweeta. Eee, on go dosłownie stworzył tak, że go wyedytował w photoshopie i wkleił. No ja, że No kurwa, kto tam się drzeja? Pierdolę. No okej. Okay. To się wytnie. To się, to się wytnie. Po co się wytnie w we... okay. ja To co To się wyciszy. No, ale wracając. Uh, no. Gość po... Ciebie się wyciszy. <laughs> Wszystko się wyciszy, będzie tak 10 sekund, przerwy. 10 sekund uh, gościu, gościu. po prostu stworzył sobie w Photoshopie, uh, wkleił zdjęcie z jakiejś strony dla fetyszystów, co sobie leją w spodnie, bo lubią. Tak. No, to... no Zdarza się. To są tacy ludzie. I wkleił to, że. hashtag peace for equality, I'm, I'm supporting it, że teoretycznie akcja się udała. Znak jest taki, że. To był. To jest tak, to jest taki po prostu potrójny troll. Ponieważ najpierw Forge chce stylować feminicki, tylko że tak naprawdę im nie wyszło. Po czym Forgeon 4chan forczana, że żeby Forgeon myślał, że mu się udało. Po czym przez to, że forcą 4chan strollował forczana i akcja nabrała jeszcze większego rozpędu, ponieważ e, były te wszystkie, te wszystkie te dummies i te Photoshopy i tak dalej. Ludziom to, wydawało się, że działa, tak? Tak, tak to ludziom tak. wydawało się, że działa, i nagle zaczęło to działać, i pojawiły się idiotki, co jak sobie goliły web dla Bibera, teraz szczają w spodniach. Tak więc to jest. To to po prostu... Nic This z tego, no, co powiedziałeś, to... mi się nie, nie nie podoba. Bardzo fajna akcja, Ale, podoba to jest tak. Display... tak. Ten, ten, ten pierdzielony samolot spadał w ogniu, po czym zrobił flipa, zgasił się i jeszcze się ulepszył. Bardzo dobry samolot. Tak, to mniej więcej tak wyglądało. Ale nie... <śmiech> wow. Po pierwsze, to ja nie wiem za bardzo o co chodzi. Ja bym się nie burzył na takie tematy, bo m, tak jakby odbiegając od tego, tego wszystkiego trollowania i tak dalej... To jest akcja, jakaś to jest akcja, co nie? Jeżeli ta akcja ma dobry cel, no to ja mogę pominąć, yy, pominąć to, jak ona się zaczęła i... No nie przystąpię do tej akcji, ale nie będę też wytykał palcami tych, którzy przystąpili do niej, więc ja nie mam problemu z tym. A dobrym celem było to feministek. Nie, no, nie, To jest zawsze dobry cel. Nie jest dobry cel, no co wy panowie? No właśnie, o to chodzi. Tak. To, to jest <śmiech> Co wy panowie? W sumie to jest trochę smutne. No trollowanie ludzi jest dobrym celem. Nie. Zobacz, to jest bardzo dobrym celem, ja się z tym zgadzam. Nie. Tym bardziej, kiedy ludzie e, spod typu tych, w sumie nie feministy, tylko mizanterystek i social justice warriors e, robią taki totalny overblown wszystkiego. Po kolei, po prostu z igły, widły razy 50. Więc moim zdaniem tak, trollowanie ich i wrzucanie takich debilnych akcji jest świetne i tak się to powinno robić. No. no to świadczy tylko o poziomie ich wrogów, tak? No w sumie tak, ale tak. No ja nie wiem. to jest taki ciężki temat, bo ja bym chciał feministkom dać wszystko, co, co one by chciały ode mnie wziąć. Bo one już, znaczy nie, niekoniecznie one, ale kobiety już tyle się nacierpiały i tyle musiały walczyć z chłopami, którzy niekoniecznie chcieli im pomóc, niekoniecznie chcieli nie zaszkodzić, ale po prostu nie chcieli nie. niczego zmieniać. Więc Przepraszam, że ci przerwę, ale może nie wchodźmy zbyt głęboko w ten temat, tylko po prostu śmiejmy się z femisty, które uszczały sobie w gatię, Ja mogę wchodzić głęboko, ale okej. Przepraszam na to feministki, <laughs> ale znając ich poglądy, to tak nie za bardzo byśmy... Ale to też nie może ale... tak znając ich poglądy. Jest... Ile, ile jest ludzi na świecie? Nie wiem nawet. 7-8 ja Znam. Może 7 8. miliardów, 100 milionów. Jakoś. No i znasz 7-8% z tego, nawet nie, promila z tego może, nie? No to nie możesz mówić, że wszyscy to, wszyscy tamto, no ale nie może. No, no ja, ja, ja, no, ja jestem no, hippisem, tak, krótko mówiąc. auto się <laughs> jest zawsze spoko, no to jest... <laughs> Jak, jakiś maszyn, poziom nie? poziom 4 for, został osiągnięty w tym momencie no i powinniśmy to docenić, poklaskać i zapomnieć chyba, nie? Ja mówię, tak, no bo takich to akcji będzie więcej oni za niedługo nie tak po prostu wy, oni, oni po prostu wymyślą, że będą się laski zamykać w bagażnikach na całą noc no bo Fajne. wszystkie inne kobiety por, porwano i hashtag Closed in the trunk for, for a whole day. jeśli nie? ta troll, akcja, Actually. która zaczęła żyć jako troll, będzie, jakoś, będzie miała jakieś odbicie w mediach i w społeczności, to nie ma co, nic, nie. w tym nic złego. Nie będzie. Nie będzie nie może nie będzie. będzie, ale może nie Czy? będzie. Wiesz co, <laughs> no, biorąc pod uwagę, że ludzie robią sobie jaja z tego nawet na takich portalach jak na temat, to, to wybuchło w nie tą stronę. Nie wiem, nie wiem, w którą, bo po prostu nie siedzę w tym, ale no. z tego, co mówicie, to dokładnie tak jest, jak ja to powiedziałem. Tak, tak to widzę i... A e, czy to wybuchło w stronę nie. taką, że wszyscy postrzegają to jakoś troll, ha, ha, ha feministki, ha, ha. No, no, to nic dziwnego, nie? Ale nie można się poddawać. Byłbyś dobrą feministą. No, wiem! To. Ale Ty, można ale... być feministą. No co? wiem! Ale matka, co? Rzeczy, jeżeli, je, jeżeli tak wszystko dalej będzie szło, to po prostu nie będziesz mógł być taką feministką. A kto mi zabroni? Jest wolny kraj. Wiesz, kto ci zabroni? Zabroni ci brak demokracji wywołany przez a uh, co to było? TTP i P. I co wtedy? O, to porozmawiajmy o jedyny, tym. Jedyny brak demokracji od y, to miałem od TP, ale TP już nie ma, więc tylko <śmiech> <on>. <śmiech> Nie, bo tutaj idzie jakiś taki wielki TTP i TTIP. Okej. Okay. To jest tak. E, czym jest TTIP i to jest jakiś tam, już wam to rozwijam ten skrót. Czekuj. Gdzie, gdzie jest rozwijam tego skrótu? Czekaj, mogę ja spróbować? Zdebi mogę spróbować? Spróbuj, spróbuj, spróbuj. Transatlantic Trade and investment, investment Partnership. partnership. No. no. I tak, Nie umieścimy... Tak, słuchajcie, Zbijając to ogólnie tak króciutko. Całość polega na tym, że Ameryka i Europa i ogólnie Japonia sobie otwierają wolny handel między sobą. Fajnie. Co to. Co to z nami po prostu e, co to za, za nami pociąga? Przede wszystkim, Począ? przede wszystkim, Przed... tak, tak, przede... tak, zanim przejdziemy tak. Od do negatywnych rzeczy, przepraszam, że się ci wam to powiedzmy sobie szczerze. To oznacza brakła na Kindle ze Stanów, co nie. jest jedno do ja już kupiłam, ja już kupiłam, co ja się mnie. Ja jeszcze nie. <laughs> ale właśnie, ale słuchajcie, bo to tak, ja tutaj głównie... A, to, a teraz możemy przejść do negatywnych. Przez strach te, tejpę, tak, to jest dybizm i ludzie po prostu odwalają takie głupoty na ten temat. Dobra, mamy NHS, no, tak, czyli że public services bla bla bla nawet nie przyszedłem tego do końca. Nie <grym <grym ja mówię, Ale. ktoś nie chciał o tym porozmawiać na poważnie, bo ktoś mówił, że się tym interesuje. Narciak chyba, tak? Ty chciałeś powiem. Teraz. To, to, to, to, to, to ale ogólnie, nie, całość... No, tak, to, to dajmy wrzuciłem... mu. powiedzieć. Wrzuciłem mógł. to jako. W sumie wrzuciłem to jako smutny temat, tak? No ale dobra, za, za szybko do tego przyszliśmy. No dobra, no to tak. Tak jak, mu, tak jak mówiłem, no dla mnie osobiście naj... wcześniej, dla mnie osobiście najważniejszą sprawą jest to, że część postanowień akta ja. y, wchodzi. To ja! Co ja, No ja I, co, i, i co chyba go wywaliło. Go Spoko. Sorry. <laughs> Dobra. It's me, Maria! <laughs> It's me, Maria! Dobra, mogę jakby co zagrać? Ring of Fire. Znacie Johnnego Kasza? Oczywiście, kocham Johnnego to Kasza. To będę grał Johnnego Kasza na opening, czy tam na Tu jest, to... mogę nawet z tobą coś Nie. Tak? Nie, nie, nie. to możemy <laughs> w międzyczasie. W interlude. Tak. Dobrze powiedziałem? O, teraz tak mam pytanie. Kupiłem sobie cydr, który się nazywa okay, desire. Jest. Aha, o, dobra, to nie mam pytania. Kontynuować. <laughs> Ale nie, skończę o tym cydrze, bo to będzie. Tak, dobra. Jest. Kupiłem cydr, który się nazywa. Tak o się pisze. Uwaga. Uwaga. Piszę pisze literki. Uwaga. Yy... O, tego. Tak I teraz to czytać desire? Czy desire? Desire. desire. desire. A desire. czemu nie desire? To tak by było po francusku, trochę? Nie? Desire. No ale... To jest po angielsku. A, a... Tak, to jest po angielsku. Ale desire chyba też jest takie słowo. Nie. Jest nie takie wiem. słowo? Poczekaj, zaraz Musi pan... być. Musi no, być. gdzie gdzieś słyszałem. to, to już jest. <laughs> nie wiem. Desire, tak, ale desire to. Desire. Z francuskiego. De, de, de, de, de, de, de, de. delirium, albo coś takiego złego. To nie jest. Znowu wiem. włączyłem Facebooka, Boże. Zamknij to, brzydkie. Co? So, ja wiem. Już. Wodybuka. Już Ale... możemy? możemy? Tak, już. Z no, ile? gramy? Ok. No, poszli. Okay. Więc wracając do tego, co mówiłem. No pamiętacie sprawę z akta, tak? Że w temacie... W postanowie porozumieniu na temat tam ochrony... Ochrony własności intelektualnej tego... I tam paru rzeczy. Umieszczono także informacje, które postanowienia, które pozwalałyby na troszeczkę, troszeczkę większą e, inwigilację, inwigilację, że tak to szeroko określę, bo tak i skrótowo jednocześnie internetu i ludzi w internecie i tak dalej. No i e, też od, były sprawy, że na przykład sama umowa wtedy akta była też e, <śmiech> ta, e, ta negocjacje były do niej tajne i w tej chwili mam dosyć powtórkę, tak, no sprawa jest dosyć większa, bo tutaj już mówimy o praktycznie w strefie wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Europą. A jednocześnie nadal mamy nadal mamy co tajność, tajność negocjacji tajne, tajne porozumienie nawet częściowo i, i duże duże protesty. No oczywiście tu też wchodzi inna Inna kwestia, bo tam pe pe pewne prawo mam się też liberalizować, kwestia gospodarki i tak dalej, tam na przykład chodzi o dopuszczenie GMO do, do użytku w Unii Europejskiej takie tam rzeczy, no ale jakby z, z mojego punktu widzenia piwniczaka człowieka, który żyje więcej w internecie, to, to, to jest dosyć to jest kwestia internetu jest chyba najważniejsza z tego. No, ale to właśnie takie, słuchaj, wszyscy po jak tylko usłyszą akta, to leci po prostu ape taki, że głów zaczyna latać po pokoju i ludzi po prostu szaleja, zupełnie tego nie rozumieją. Ej, protesty były zajebiste. Tak, bardzo Tak, Cały, <głos> cały myk, bo ja sobie teraz to przeczytałem, nie? Cały mych tego polega na tym, że e, ludzie po prostu, moim zdaniem to tutaj każdy, kto tak sobie gada, że akta i tak dalej, to ma chyba o sobie troszkę za duże ego, tak będąc taką osobą tak, ja to powiem prosto w twarz to tym co mają Ponieważ... za dużego to nie musisz tego mówić oni to wiedzą właśnie tutaj cały, cały znak polega na... na tym, że wszyscy myślą że każdą jedno... każda jedna osoba będzie po prostu, każdego będą sprawdzać, patrzeć i... i normalnie jakiś gość będzie tam w internecie widział że ty oglądasz sobie pornusy i się będzie z ciebie śmiał i ogólnie już tak jest jak... no właśnie to tak tak jest tak... To jest the point, już A. tak jest, więc co z Microsoft już podsłuchuje to w naszą rozmowę, o co wam chodzi. Ja, ja przy, przepraszam problemy. bardzo, ja moje dane sprzedałem do Apple. Miliony Azjatów siedzi i podsłuchuje i spisuje wszystko, ja to wiem po prostu. I teraz, no. teraz tak, tak już na serio. Co ta akta wam psuje? Okej, okay, to ja może powiem. Po pierwsze, Dawaj. nie obchodzi mnie ani akta, ani to nowe coś. Ale co mnie obchodzi, to jest ograniczenie wolności. Co można już było jakoś tak jakby odczytać z moich wcześniejszych wypowiedzi. Nie? Tak. Jeżeli. No jak tak że masz, jeżeli to wolności. Jeżeli ktoś. Tak, jeżeli ktoś mi wchodzi do domu i nie puka, to jest problem. Jeżeli ktoś mi wchodzi do komputera i nie puka, no w komputer nie będzie pukał, nie? Ale to też jest problem, bo ja bym chciał Ale jednak ty już to robisz. Dokładnie. Ale ty to, to, się działo, się. to się działo. To się działo od wisty do góry. Tak. I, w górę. Godzimy się, godzimy się na to przy wygodność, nie? O tak. I ja na przykład nie mam smartfona, bo nie używam smartfona i nie chcę używać smartfona. Między innymi dlatego, żeby nie płacić Google, bo jakbym kupił, to bym kupił oczywiście Androida. Używam komputera, no bo się nie da inaczej. Znaczy, da się inaczej, ale byłoby mniej wygodnie. I jeżeli to miałoby pójść... A Linuxa używasz? Używam na drugim dysku. Brawo. <laughs> y Mówię, jeżeli to być pójść dalej, to byłoby bardzo źle. Na tym etapie, jakim jest, to nie jest dobrze, ale też nie jest źle. Wiecie, o co mi chodzi? Ale powiedz znaczy, mi, wiecie, co on... Ja wam też powiem troszeczkę inaczej, bo też zauważmy co z tej perspektywy. My jak, daj, jak oddajemy, że tak powiem, dane korporacjom, tak, to my wszystko robimy to dobrowolnie. No, nikt nam się nie każe rejestrować Google i tak dalej. Możemy wszyscy korzystać z DuckDuckGo i nie być szpiegowani, ale... Ale, a w przypadku, kiedy już chodzi tutaj państwo, które jednostką dobrowolną jak najbardziej nie jest, to już się robi bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Tak. Nie? Bo oni już to, te dane chcą w większej ilości, ale chcą je bez naszej zgody. Bo jak my oddajemy swoją duszę Google'owi, to jest jednak z, z, chociaż za naszą zgodą, nie? No w sumie nie. Poza tym tak, istnieje kwestia, tylko... że w tej... Tutaj... Ja na przykład nie oddaję już danych Google'owi w żadnym względzie, w chmurę mam u siebie na serwerze, Ale a ktoś tego Ja chciałam a powiedzieć a propos przeraśniętego ego, bo to jest tak... W tej chwili może faktycznie większość z nas jest osobą, które wszyscy mają nas w dupie i nie będą nas podglądać. I może żywe, że na tą chwilę nasze aktualne dane osobowe nikogo nie obchodzą. Ale jakby przypadkiem za 20 lat ktokolwiek, kto zdążył sprzedać swoją duszę i był podglądany, przypadkiem został jakąś szychą i zostanie za nim wspaniały wielki ślad jego dawnych grzeszków, to wtedy co wykopią. Tak, prawda, to jest a, bardzo słuszne. A chociażby jak na przykład pójdziecie do pracy to na stubę. Coś wam będzie robił, Coś wam będzie sprawił. Tak, tak, tak. no to jest bardzo, Chyba bardzo mało. Ale oni, zobaczą, że tak wszyscy wam to sprawdzają. No, my, zależy gdzie, bo... Wierzcie pod uwagę, że na przykład chęć pracy jakoś moi... w jakimkolwiek dużym konglomeracie wiąże się po prostu z tym. Mój szef że... prawdopodobnie nie wiedział co to jest Facebook, więc nie ma problemu. <laughs> nie, bo to, to, to jest takie... Ja łapię, że ktoś Na z nas może być wielką szychą i tak dalej, nie? To nie zmienia faktu, że jeżeli chcecie bawić takie, że dobrowolnie oddajemy dane, większość osób nie oddaje danych dobrowolnie, bo nie czyta tych agreement. I no, to jest. Zaznaczaj się, że si jakby w akt woli istnieje, a to, że nie czyta postanowień umowy, to, jest, to znaczy, że jest idiotą, tak? Po prostu. Eee. Czytasz wszystkie postanowienia umowy? Staram się. A, czyli nie czytasz, okej. Nie wierzę w to. Był taki sketch Eddie'ego Izarda, który mówił, że nawet prawnicy, którzy piszą te umowy, ich nie czytają. Tylko piszą je po prostu na pałę, bo i tak by się nikt nie zorientował. Przecież był cały... Od... Mi się skarżył odcinek South Parka o tym. O, Apple właśnie postanowieniach jak umowy. Czytam ta, czy postanowienia jest... umowy wszędzie, gdzie mam zamiar wydać kasę. O, to jest też dobre, nie? To jest, jest słuszne. Znaczy wiecie, to jest też tak, że w sumie gdyby takie Apple rzuciło do postanowień umowy treść Mein to i tak by nie się Zgadzam się, dalej, dalej mi jestem tutaj. Nigdy by się nie skapnął, bo mądrzy ludzie nie kupują Apple bez the point. <laughs> nie no, mi się już dobrze... Nie, nie chcę kłócić na ten temat, no ten temat, bo jest po prostu Skończmy ten temat, bo to jest... Tuskan. Tuskan. To był żarcik, spokojnie. Nie, słuchaj, nie, to, nie, jest to, to, to jest to... zasada, no, którą ja się kieruję w życiu. Nie kłócę się z ludźmi, z którymi się nie zgadzam. O, o. To jest dobre, bo jak się nie zgadzam, to po co się będę kłócił? A jak się zgadzam, to no, ja się nie ja mam tak po co pytam, kłócić. To wtedy z kim się kłócisz? Z nikim, to... właśnie o to chodzi. To jest taki ten... martwy, Nie, co się mówi? Martwe koło? Nie. Jak to się mówi? Martwe, no, Martwe, no koło to jest ok. No super, no, super. powiedzmy no, martwę koło. No. Po prostu tak kończąc notę bo... na przykład z mojej strony to moim zdaniem to jest When totalnie the... rozdmuchane, oh, to jest to, totalnie rozdmuchane, rozbuchane i ludzie przesadzają i jak dla mnie jeżeli ja będę mógł sobie sprowadzić kuźwa ze Stanów jakąś rzecz dla siebie albo z Japonii, bo to też to obejmuje. I ja będę mógł sobie z Japonii sprowadzać moje wibusowskie rzeczy. I ja nie, i ja nie zapłacę ani centa cła. W końcu, Jestem za. Koniec. Tak, to, to, jest, to, to jest tak, oczy, wiesz, bo są dobre tego elementy i złe. Ale to nie znaczy, że te złe muszą istnieć. Nie można tylko tych dobrych wprowadzić. Tak. Jeżeli ktoś ee, bardzo tam, ładnie powiedziałem. nie prywatność, a jednocześnie. To nie. Dla, a, a za tym idzie dobre postanowienia. To te dobre postanowienia mogą iść bez tego. Pięknie. Tak. Proszę was, kończmy ten temat. Naprawdę. Nie, dobra. Kończmy ten kończmy temat, To jest, no. jest mega osierocony. Nie jest, jest i fajny. Naj, nie mogę. Naj, naj, najwyżej nie trafi. Wolność. Ja tu robię znak Wiktoria, Nie, nikt nie widzi pewnie, ale to jest. Spoko, się... spoko, mogę się dołączyć. Jedziec. Moi drodzy, ja moi w tym momencie jest... <śmiech> e, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o takich tematach, to ja wam się w zdanie. Hasa 3 w trzy potwierdzony znowu. Tak. E, czyli... Uwaga, HF3 potwierdzony polega na uważasz, tym... Jeśli uważasz, że to lepszy temat, to jest mi smutny. <grym> tak, <wa> <grym> uważam, uważam, uważam, że jest to temat, który naprawdę dobrze zbije ten poprzedni temat i już do niego nie będziemy wracać. Okay. Tak, więc tym tematem jest to, że w Source 2 po prostu ludzie znaleźli trzy podejrzane pliki tekstowe. Uh. Te trzy podejrzane pliki tekstowe nazywają się HF3, uh. tekste... RPG nie, tekste. HL3. HL3, HL3. tekstę, RPG tekstę, AI base NPC tekstę. I, i, całość, I całość polega na tym, że w tych, w tych pisach można znaleźć zachowania bohaterów, zadania, pojazdy i, i, i tego typu drobnostki. I w ogóle nazwa tego pierwszego pliku sugeruje, że to na pewno HL3. Chopak jest dziewczyną, I opłynie... tak bardzo mnie to wcale. Jakie to Prawda? No. Ale wiecie, to, jest tak, to jest tak wspaniałe, to jest jeśli tak gra kiedykolwiek przyjdzie, ona nie potrzebuje polskie. żadnej reklamy. Hej, słuchajcie, to ja wam jeszcze walnę taką piękną rzecz, to weźmy upróćmy ten temat na Kota Ogony i pogadajmy o tym, jak bardzo walne, jak bardzo na ten moment e, wszystkie serwisy e, głównie nie piszą, że tutaj lecą takie clickbait'y na tych stronach, że jest mi aż tego szkoda. Więc. wow. Ja mam aż dwa programy, które reklamy brakują, więc Wow, ja wam powiem, że ja właśnie. przejechałem do, przejechałem do siebie na pulpit. I ja na tym pół. Pul... o rany ludzie! HL4 tekste, HF4 zapowiedziane. To fajne. E, dzwonię, dzwonię do Diego, dzwonię do Spicane'a, to leci na CD Action, Polska pierwsza się dowiedziała, że, że, skip, że skipnęli Half-Life'a 3 po prostu. Będzie wiesz, jak... że teraz ci wiesz, że są z Valve, nie? Za to wrzucą cię z Valve na 100%. Znaczy, ja wiesz, ja bym się nie widział... Na pół, tato i tak tam fajnie. robi to. Po poczekajcie, że? poczekajcie, bo dzwoni do mnie Gaben. <laughs> czekajcie, czekajcie. <O>, <laughs> to... Hello, Mr. Mr. Tusken, I'm, am I speaking with Mr. Tusken? Uh, Yes, yes, sir, uh, just, Mr. Gabe. My, my name is Mr. Gaben from Valve. May, or maybe you know me, maybe you don't. I don't give a damn. I want to talk about about one thing. Are you interested? Yes, yes, I okay, am. Okay, so I uh, wanna, wanna uh, give a leak, not not the the type you think of, but a leak uh, to the press. <laughs> Can you, can you give me, give me a, a helpful hand? To, uh, yes, yes, okay, yes, so, surely, so, surely, sir, I can. So, uh, Half-Life 4, is, is, that means anything <laughs> to you? It, oh my, oh my god, of course it does, uh, Mr. Gapensel. Yeah, say. okay, so we, we're ditching Half-Life 3, because it doesn't matter anymore, because we're working on Half-Life 4. <gasps> yeah. Yes. Oh my god. Yes, gasp, really gasp, you should, gasp, you should and the premiere is going to be i don't know maybe the week after oh, after oh, tomorrow oh, I, don't oh, oh. i don't know i don't know I'm already calling my peers and my chums yes, at, yes, yes, yes, at, yes. at every single magazine in Poland, uh, you're going yes, to have that, a wall system that's, about it. That's good, we're gonna take, talk, talk money later, in later date, because yes, yes, yes, I, I, I think there so. might be a wire on this uh, call, so I don't want to talk too much about it. Okay. Yes, mm. yes, yes, of course, of course. C could you uh, handle yes. the rest for me? Yes, yes, I will, thank Mr. You, Game, thank you. sir. Yes, thank sir. Goodbye, sir, uh, Mr. Gaben. Have a nice day. Have a nice day, Mr. Gaben, sir. <laughs> Proszę bardzo, kazałem w czterej <laughs> Właśnie podchwyciłeś piłkę off the line, stare. Dzwonimy do City Action jest dzwoni. Pi, pi, pi. Zajęte. Gaben yeah. and... dzwoni. Do, dobra, szybko wrzucaj ci Newsom na deli, powiem, żebyśmy Tak. A będzie Dobry, na Wii U? Będzie na Wii U? Tak, na jak będzie na Wii i na N-Cuba. I na z 64 ale... Moją tak dobrą optymalizację. Kto ma dobrą optymalizację? No H, ha no HAFR 4, no, zaczyna no, no, Nie wiedziałaś? Będzie na nie. na Atari tak. Nie. No Atari. Dobra, ale kończę to wyjebaną w kosmos z o niczym. <laughs> bo po prostu. To bardzo dobra. To była świetna dygresja, w której nas, okay. moi drodzy do dowiedzieliśmy się, że h 4 powstaje, tak więc wiecie to z naszego podcastu z i, i zobaczycie, że jak ja, jak ja to wstawię. Dzień po wstawieniu, po prostu będzie taki huk. wybuch, będzie zobaczcie, będzie taki wybuch, po prostu weźmiesz się obudzisz, nie, i tak za ściany będzie słychać taki przytłumiony krzyk i sąsiadka się będzie darła że Zenek, h 3 skancelowany, H4 wychodzi, dzwoni do Fertka. No tak będzie, tak będzie, tak będzie. A więc, a więc, dobra. O czym mieliśmy sobie jeszcze pogadać? Ja skroluję do góry. Ja też. Chciałeś mówić o tym, jak źle piszą, pi piszą na portalach. A. Ale to właśnie, już to w sumie podsumowaliśmy tym, no, że to są takie clickbaity, że jest mi szkoda w ogóle wchodzić na takie portale i przystać. Ej, ale jak to miesiąc na takim portalu około technologicznym, gierkowym, bez News of 3? To sobie nie, no, nie wyobrażam. Może dopiero też Miesiąc ten. stracony, Dopiero jakiś. się pisze. Ale w sumie no właśnie... Bo... Wyobrażacie Zaby, sobie, do... bierz, żeby... O, mam genialny pomysł, jak mogliby zbić kasę. Mogę no. zrobić zawsze Kickstartera na Half-Life'a 3. Tak! To, to nie mają pieniędzy na tak. half tak. <gry> ale... nie, obie nie, obie nie obiecuję nikomu darmowej kopii. pewnie, po co? No, oczywiście. Co Ej, ale to tak, mogłoby tak, tak, zadziałać. To dadzą Każdemu bakerowi dadzą, dadzą orange boxa i niech się cieszy. <gry> Do, do, dadzą te ikonki na Steam albo coś Czapki, Ej, czapki do Tefa. Coś tam się skończył tak. krzyczą. To, to nie jest, to może u mnie. Eee, tak, tak. Nie, bo, u, to u mnie się krzyczą, bo, bo chyba jakiś meczek. A. Bo właśnie też. Kto gra? Powiedziałeś im. Nie przepraszam, nie, bo... nie mówi się nigdy kto gra, tylko ile jest, się pyta. Bo wtedy się wychodzi na nuba. Nie obchodzi, bo nikogo nie obchodzi piłka. Na nie, wychodzi. ja wam dam typa teraz. Słuchajcie, nigdy się nie pyta, kto gra, bo wtedy wychodzisz na nuba. Tylko no, się pytasz, tylko się pytasz e, ile jest. Jasne. To jest dobry tip, naprawdę. Ja tak zawsze ale robię. Co cię obchodzi, ile jest. No, no a wtedy nie robi, wychodzisz no, na nuba i możesz coś pobajerzyć. To jest tip, to jest dobry tip. Nie. Jaki był temat? Bo już e, tipem wam. Zależy, czy chcesz rozmawiać z kimś o piłce naszej Ja, no nie wiem. A jak... zwykle się niech, Był świetny. Najłatwiej okay. się rozmawia na takie temat. E, no jak na ten temat Od, właśnie dwóch nerdów, e, informatyków i, i chcieli właśnie nie wyjść na i <laughs> w że właśnie e, gadali o piłce nożnej. Tak? Tak, to właśnie tego typu pytania. No, to jest dobrze. I to się skończyło bardzo źle, także nie polecam nie. z tego doświadczenia jak się skończyło? także nie, nie rób się tego, nie wiesz Chcę spoiler. Że Okazało się, że nie, po, tanci kolesie byli tymi, e, no, rabowali chyba sklepy, bank i wzięli go napadu. No. <laughs> Ciekawe. Aha. Tak, tak Dobra. Tak, tak, uh, non... A więc, tam w jakże płynnie do kolejnego tematu. No w kinie, wiesz, robią remont. Wymieniają podłogi i krzesła. A oprócz Zmienicie tego... się ten popcorn w końcu? czy, nie? no, czy wiesz, Bójle. niektóre zmienili, ale większość została. I okay. Tak więc jakby zaczęliśmy. to powiedzieć. No braci Cohen znacie? No takich dwóch no. małych, niskich. No nie wiem jak co oni są, ale wiem, że robi fajne filmy. Big Lebowski między innymi, tak? Ostatnio chyba... Aha. Co oni tam robili ostatnio? Rodziny, niezbędne. Nie, prawdziwe męstwo to się nazywa. Tak. No i wypuszczałem nowy film, który nazywa się Hail Caesar i będzie on opowiadał historię takiego producenta, chyba, który, który um, załatwia wszystko w Hollywoodzie, nie? To się dzieje chyba w latach 50. albo 60. W każdym razie w przeszłości. I on taką dostaje, wiecie, wielką propozycję. W przeszłości. No, w, dla nas w przeszłości, no. To nie jest, nie jest science fiction, come on. <laughs> Dostaję ten, no jak to się mówi, pracę w wielkiej jakiejś produkcji i tam dzieje się dziwna rzecz, bowiem przychodzi na plan pewnego dnia i okazuje się, że głównego aktora nie ma. Zniknął. I została tylko notka, która mówi, że mamy twojego aktora i musisz nam zapłacić kasę, żeby, żebyśmy ci go oddali. I to jest mniej więcej cała fabuła, którą udało mi się wyciągnąć z trailera. Co będzie ja więcej, to, to nie wiem. Ale będzie coś więcej. Będzie coś no mam nadzieję, na pewno będzie coś więcej, znając bo, bo tych tak panów. Mówię, nie? że koleś, koleś dostaje notkę, a no spokojnie. A dobra, za innego, nie. To będzie się, na pewno chodziło o to, że on będzie chciał go odzyskać w jakiś sposób. I będą, będą się strzelać? No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale kolejno znając to mogą się, mogą się różnie skończyć. Albo na strzelaniu, albo na jakichś przekrętach. Oni to lubią iść, dula. albo na tym i na tym, różnie bywa. Miałem to nie, zapisane, nie, tak, tak, tu zapisane, kto tu grał. O, właśnie. Ja jestem zainteresowany. No, powinieneś dosyć, być, bo to jest. mocno, ale dosyć. To, to powiem to Wam trzy. Są... Właśnie... No, powiedz, proszę, przepraszam. Powiem Ci, że. Znaczy, no, może przez to, że to był bardzo specyficzny film, ale to nie jest kraj dla starych ludzi, jakiś mi tak. Oj, mi też nie. E nie do końca podeszło, był za bardzo może zamknięty w takiej amerykańskiej kulturze no. wszystkiego, może nie zrozumiałem wszystkich nawiązań. Ja tak samo Ale miałem. poza tym że praca kamery i tak dalej i, i scenariusz był całkiem fajnie napisany. Tak. Po prostu może nie rozumiałem wszystkiego. Tak. No ja tak samo miałem z tym filmem, akurat ostatnio oni właśnie, nie wiem czy ostatnio, ale chyba parę lat temu robili Prawdziwe Męstwo o angielskim tytule, mm. którego nie potrafię powiedzieć niestety. I to no, był no, fajny no, no. film, bo to był... <laughs> Come on, man. To był taki taki y, y, western, ale, ale w y, nowoczesnym wydaniu. Trochę, taki, trochę taka y, wiecie, dekonstrukcja gatunku. Szeryf nie był za dobry. True Gear. O, dziękuję. Szeryf nie był za dobry, tylko pić. był taki okej. Zapijaczony. <grafy> I, no, no. I grał oczywiście kochany Jeff Bridges. Piękny, stary brudas, <grafy> który też jest chyba jednym z ich ulubionych aktorów, bo on wcześniej grał w kilku ich filmach. Albo tylko w jednym i po prostu się wygłupiłem, mówiąc w kilku ich filmach, bo nie przypominam. Ten sobie. film też wygląda dobrze, ci powiem. Tak, on fajnie wygląda, tylko to, znaczy ja byłem trochę zawiedziony, bo to był taki typowy, ten taki stalowy, niebieski filtr, nie? Który pasuje niby do westernów, ale no cóż. W Sepi jakby to zrobili, byłoby jeszcze gorzej, więc no dobrze, że tak to zrobili. Mhm. A i chciałem jeszcze powiedzieć, kto tam gra. Josh Brolin, który mam nadzieję tak się mówi jego nazwisko. Ostatni, to jest. ostatni on grał w Sin City y, Damulka Warta Grzechu, główną rolę i szczerze mówiąc nie znam więcej, wie, wie, większych filmów z jego udziałem, tylko gdzieś go kojarzę z jakichś epizodów i, i, i, i pomocniczych ról. George Clooney, którego chyba wszyscy znacie, nie? Hmm, brzydal, kojarzę brzydal. Coś, kojarzę. Kojarzę. brzydal. Ja go y, lubię go, bo y, jakby to powiedzieć, dobrze się postarzał w starych firmach fajnie gra. W nowych tak, a, grał, bo wiesz, jest trochę good looking, trochę trochę taki, no, charyzmatyczny. Pozwolę so sobie zarzucić damskim tekstem, że, że, że niektórzy faceci o wiele lepiej wyglądają, jak są starsi. O, dziękuję. To... Czyli jest nadzieja, mówisz. No, <śmiech> tak dla niektórych. <śmiech> Ale nie warto liczyć na to. Yy, no i oczywiście Scarlett Johansson, która ja Scarlett. A... A... A... A... Dobra, przechodzimy do następnego tematu. Też minutę przerwy. Ej, <śmiech> tak, już w sumie w spoilerach jesteśmy, to może przejdziemy do dużego spoilera na temat jednego serialu animowanego. Okej. Okay. A, no tak. No, dawaj, dawaj. No, więc jakoś 4 października, jakiś 4 tydzień temu prawie w sumie, wyszedł ostatni w tym sezonie, w drugim sezonie odcinek Rika i Mortiego. I chyba kilka osób tak, mnie także oglądało, oglądało ten odcinek, tak. więc... Niestety tak. A mi zaspoilują, zanim zacznę oglądać. Nie, to może się postaramy no, tak bez spoilerów, co? To może bez spoilerów. To mogę powiedzieć, że zakończenie było dosyć otwarte i jednocześnie zaskakujące. Zaskoczenie było takie, że wiemy, że będzie sezon trzeci i wiemy, że będzie za półtora roku, do dwóch lat. znaczy no. to, to, że, że będzie sezon trzeci, to widzieliśmy już troszeczkę wcześniej. To co nie zmienia faktu, że zakończenie jest naprawdę dobre, jest naprawdę powerful. Tak, I mówiąc a zakończenie okrężnie... zakończenie jest jeszcze fajniejsze. Tak, zakończenie zakończenie jest 10 na 10. Tak. Jak myślicie, że płakaliście na zakończeniu, to zakończenie zakończenie się naprawdę popłaczecie. <grym> tylko, że nie, Aha, to tylko, nie że razie nie. z dwóch powodów różnych. Nie, to w sumie jest prawie ten sam. No Cicho. nie, raz... Nie, spoiluj raz, i nie, nie, nie pozwalaj, dobra, nie nie go złożyć logicznie. Dobra, to ja może powiem y, o Danie Harmonii, bo wy wiecie, wiem, że nie, nie za bardzo kojarzy się tego gościa, nie? Czy wiemy, o, że koleś jest od tak? Community tak. zaczął tak. robić y, ten and Mortiego tak. i jeszcze robią sobie taki live cast. Tak, ja jestem jego fanem, I wielkim fanem. i To też wiemy. Chciałbym, <śmiech> tak, no bo ja to wszędzie podkreślam, no bo nie dam, nie dam rady inaczej. I to chciałbym powiedzieć tak, jak ja to widzę, zakończenie z punktu widzenia jego fana i porównując do jego innych rzeczy. Okej, okay. Po pierwsze, on ma coś takiego, że robi, pisze scenariusze odpowiedzialnie. Co to znaczy? Że jeżeli coś otwiera, to to musi zamknąć. Niekoniecznie w tym samym odcinku, najlepiej by było jakby w tym samym odcinku, ale musi to znaleźć zamknięcie swoje. I nie może być tak jak w niektórych serialach, że coś się dzieje, jest tak jakby na zakończeniu jest reset. Czyli wracamy do punktu wyjścia i wszystko, co się zdarzyło, nie ma sensu. Nie ma znaczenia dla y, dalszego ciągu wydarzeń. I, w... no. I on tego nie praktykuje i on tego, i on tego na szczęście uniknął w Riku and Mortim, bo zamknął wszystkie wątki, większość chyba wątków, które otworzone zostały. Niestety, niektóre wątki zostały otworzone znaczy zostały zamknięte bardzo Taki moim zdaniem troszkę na siłę sprawdzał. No, no, taki trochę de deusek No, machina ale... No jakby to ująć doskonale wiemy, chyba o którym wątku mówię, <głos> tak. głównym obracającym się wątku, tak. to było to smutne. Mogę zatkać uszy Ale wiecie, Nie, nie tak będziemy będzie mówić. Nie nie, nie ja będzie będzie wiemy, mówić. o mówić takie Ja no. tylko jeszcze dodam, że, że znając Nika i Mortiego ten wątek może zostać równie dobrze otwarty o, tak. w jakiś w pierwszym odcinku. Jeżeli by go znowu tak. otworzyli i to by się dalej kontynuowało i ta druga osoba która się okazała osobą, o której nie wiedzieliśmy, że nią jest, tak? I ta, I ta osoba miałaby rozwinięty swój wątek. I potem jeszcze nagle się tak, okazało, tak. że ta pierwsza osoba, która była z tą drugą osobą... To jest... Tak, już nie, okazało, wie, nie, to wie, to nie, nie wiem. To Tuska nie już wie. się pocił, więc... Plus, mówi, plus, plus pamiętasz, jest nieskończenie wiele możliwości, bo... cóż, To też zostało tak, tak, kiedyś... Ale Oj, przepraszam, ta, ta druga osoba, co się okazało, to na nie żyje. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ja mówię o tej drugiej osobie, która żyje. I ta pierwsza ta ta osoba z ta ta ta która żyje. Ta, ta, która uśmierciła? Ta, a? która uśmierciła, to była ta, o której nie, nie, nie wiedzieliśmy, że jest tą daną osobą, a tamta osoba, no tak. która zginęła, jest tą osobą, o której wiedzieliśmy, że jest daną osobą, tylko że umarła. No Przyznajcie tak, się, ja mógł... bardzo chcecie, żebym to obejrzał. ale się bawię, słuchając tak, to, tego. Tak, to na pewno. Bo to jest no kaba. Każdy, raczy, każdy że, powinien do tego to no powiedzmy tak, tak. i postaci tak. fajne. Każdy powinien to obejrzeć. To tak samo jak mój najukochańszy na ten moment serial, czyli Bojack Horseman, na którego też czekam. Ja jakoś, nie rozumiem, Strasz, strasznie taki e, humor był dosadny, że tak powiem. Nie, to wiesz co, bo to jest tak, pierwsze 3-4 odcinki to jest faktycznie to jest głupie pan na bazie tego, się się skoniem. No. To jest właśnie to jest ale właśnie nie, to nie jest kiepskie, to było nie, bardzo no, ale... fajne, żeby ustalić postać bohatera, bo on się tak, trzyma to tego... Jest też to. Wiecie, on tak. się ucieka od tego, że grał tą rolę, nie? A tak no. w pierwsze trzy odcinki go tak walą w tym ryju i to tak dobre dobre. Tak. podłoże do... do... Ale, ale potem czwarty, piąty odcinek i dalej, Tak, no to nie? już on próbuje od to tego jest... uciekać, co, co Stary, to już, to, Czyli... już, to już zaczyna taka jazda po emocjach. I tam są mam tekstę, dać. Który ja mogę cytować 24 na 7 nie. Nie rób tego. Bo chcę, mówisz, że mam dać radę do czwartego odcinka, do sześć, tak? Znaczy, najlepiej tak, całą serię, w... bo ona jest ładnie zamknięta ładnie jest konkluzja, to do czegoś dąży. No na tak, jak dąży mnie dąży, nie ruszy, no to co? No tak, no to i nie ma sensu, nie? Ale warto się. Czwarty, piąty, tak. Okay. To dam szansę no. na pewno. Bo mi że się trochę pokończyły ostatnio. Daj czyli daj, daj tak... szansę, bo jest naprawdę no. dobre. Znowu niestety, jak wystartujesz z A... drugim sezonem, znowu pierwsze trzy odcinki to są głupie żarty, tak? Ale potem znowu rozjem. No, no, to Znaczy to jest to czyli... taka, że nie, niektóre wątki się tam zaczynają w tych odcinkach, tak, więc lepiej tak, to było. To ja Przerę. jeszcze tak nawiązu... nawiązuję do rzeczy, które trzeba... trzeba przejrzeć. Też właśnie tak jak sobie ostatnio oglądać Steven's The Universe coś takiego, to nie wiem, o, To jest to jest, tak. to jest show, który ja mam. Najbardziej mieszane uczucia na świecie co do tego show. No to ja ci powiem właśnie jak to z mojej strony wygląda. Dawaj, to ja ci powiem bo o powiem. Obejrzałem na początku z dwa trzy odcinki. Stwierdziłem, no. że nie. Później y, byliśmy na tym całym konwencie Kopernikonie i właśnie ludz... pogadałem z ludźmi, żeby dać szansę do którego któregoś odcinka, musiałem tak, ją rzeczy. Tak, tak, no i tak, tak dałem szansę, bo miałem, miałem czas, obejrzałem. Jestem obecnie, żeby wam nie skłamać na 32 odcinku i oglądam, bo jest czy fajnie dosyć już, wy... Czy jesteś już po ocean gem. Tak. No to tak. znaczy, że jesteś po najlepszych odcinkach i najlepszej postaci, dziękuję, do widzenia, dobranoc. No to właśnie, tak mi się wydawało, że no nie, jest bardzo fajnie pod względem artystycznym zrobione, ale to tyle. Scenarii znaczy, przyszedł. wiesz co, ja ci powiem tak, mi się to naprawdę bardzo dobrze ogląda, bo nie dość, że to ma jednak jakąś stałą, konsistent fabułę, z którą idzie, tak, to, to nie jest zła fabuła, ona nie jest zła, ona jest troszkę infantylna, faktycznie. Wiesz, Ale, mi to nie interakcje, interakcje między, Ale to powiem, Interakcje nie? między postaciami są moim zdaniem świetne. Tylko, że znowu, hmm. czemu ja mam takie mega mieszane odczucia co do tego? To, to już jest za długie. Ja to już czuję. Ja jestem na bieżąco z tym cały czas. Ja obejrzałem. Cała druga seria się kończy, tak? Czy jak ile tak. to jest? Eee, już, Tak, już to był ostatni odcinek drugiej serii i znowu i to jest tak. Dają nam 10 odcinków, załóżmy nie. I mamy znowu czekać 2-3 miesiące. Jest znowu Hiatus. Na kolejne 10 odcinków. Spoko. Tylko zakres jest taki, że na sezon jest ich 50-60. I to jest po prostu oczekiwanie na koniec jednego sezonu jest nie dość, że wielkie, to jeszcze przez to, że jest aż tyle odcinków, to jest po prostu rozwleczone. Co z tego, że odcinki mają po 10 minut, tak? Skoro już mamy odcinki, które są fillerami i są bez sensu, i tak naprawdę, kiedy zostawimy samego Stevena, tak? I ludzi. Nie jedziemy, tylko zostawimy ludzi. No. To ten show jest do lupy. Jest nudny. No, Ale ja ci powiem. Jest, jest, jest niestety, ale ten show jest robiony przez Social Justice Warriors. No i o, to kiedy ja możesz ja ja... zacznę oglądać, kurde. I, kiedy, i ja kiedy, ja, kiedy ja widzę, poczekaj, skończę to i ci tam, dobra? I kiedy ja widzę, że jednym z jednych, że w jednym odcinku, tak, jest głównym motywem jest to, że przecież mogłeś o wszystkim powiedzieć. O, to mi się podoba. To dostaje kurwice. O, to fajny jest, Serio. Nie, to jest okropne. Tak. Że to ja takie... Znaczy tylko jedno. No. no mów, mów, mów. Już? mów. Tak. No. Nie, mówię tylko jedną rzecz, że Steven je wkurzy cały czas tak samo jak na początku. Jak <laughs> teraz ja nie mogę przemyśleć w tej postaci. Znaczy, wiesz co, ja już, ja już no. tak stworzyłem przejść przez Stevena, tak? że on potrafi być spoko. Ja to głównie oglądam dla paru gemów, bo yy, parę tych gemów jest naprawdę okej okay i, i tam potrafią być takie sytuacje, że ja po prostu się zamieniam. W pięcioletnią dziewczynkę widzącą małe kotki, kiedy, kiedy tam się niektóre rzeczy dzieją, nie? i fajne są pomysły na fuzje dżemów, których nie mieliśmy już od bardzo no. dawna. A Nie wiem, czy ktoś zamierza to oglądać? A, znaczy ja gdzieś... oglądałem parę A. odcinków, ale dropnąłem i chyba nie będę... Ale no to właśnie się pytam, czy mogę mówić o tym otwarcie? ja, mów sobie. No to, no, to no. Dla, no, no, dla wszystkich... Mów, no, nikogo przecież, no. Dla wszystkich, co słuchają spoilery o Steven Universe. Właśnie cały mic polega na tym, na przykład, że mamy tam tą postać koni, nie? I postać koń jest naprawdę spoko i ona tam potem zaczyna tam być jakimś tam serwantem Stevena normalnie, ze w ogóle debilizmem. Uh, I Zong polega na tym, że ona ma jakieś mega, mega, mega uh, strict rodziców. Oni niej nie pozwalają na nic. I ona zaczyna sobie łazić tam z tym Stevenem, spotykać się z nim. I przecież ona za za zaczyna walczyć mieczem z wielkimi potworami. No dobra, to jest okay. bajk tak? Ale potem masz odcinek gdzie coś tam Steven że przylazł, tam chciał jej dać miecz, żeby sobie ćwiczyła w domu. Jej stara to znalazła, potem idą do szpitala, bo jej stara w prostym on Potrzebuje tego miecza, bo to jest miecz starej Stevena. <grym grym> <grym> <grym> tak, tak. Że starsza Koni nie chce oddać tego miecza, nawet jak widzi te potwory, ponieważ przecież Koni nie potrafi się posługiwać tym mieczem, ale cały mi polega na tym, że Koni nie potrafi się posługiwać tym mieczem, w końcu jego wyrywają i pokonują, i jest wszystko spoko. Jaki jest morał tego odcinka? Morał tego odcinka polega na tym, że przecież przecież jej matka, która była totalnie stricte, i ta osoba sobie żyła w przekonaniu, że przecież ona nic im nie może powiedzieć, bo na wszystko będzie nie, tak? Nagle jej matka mówi, że mogła się powiedzieć, przecież pozwoliłabym ci walczyć z potworami. I ja rozumiem, co oni chcieli przekazać z tym odcinkiem, tak? Ale to albo, twor a, a, albo tworzymy serię. Kiedy jest na poziomie. Albo tworzymy rzeczy, które mają przekazywać dzieciom morały. I niestety... Why not da both? Się... Bo właśnie złe. Yy... Da, da, da się to połączyć, tak? Ale to trzeba wybrać sobie crowd. Bo w tym momencie to co Steven czasami robi, to są rzeczy, które łapię ja. Jako już osoba, która jest starsza. No, nie szalejmy. A o, jo, jo, jo. Ale, ale jeżeli ja też łapię te morały i cały odcinek jest takim morałem, tak, no to nie wiem to zróbmy tak, że te wszystkie takie owszuty Stevena, które jak ja widzę w tym tygodniu to jest mi smutny, kiepski odcinek niech one kanału na kanał, fajnie uczą ciaki i tak dalej, są łatwe do obejrzenia a całe mięsko popularne zostawmy, nie wiem, na, kuwa, na serwisy z Steam O, to no. fajne by było, to by mi się podobało. Ale wiesz, że to tak nie działa, nie? Ja, ja wiem, że to tak nie działa, ale ja, ja, ja po prostu ci podaję, jak to wygląda, że ten show pacha między jednym a drugim. I to jest bardzo smutne, bo na przykład był koncept e, połączenia się dwóch postaci, że to był koncept połączenia się Pearl i Garnet. I z tego wychodził taki gem, który nazywał się Sardonix. I Sardonix to jest po prostu, to jest super, bo Łączą się tam z dobyłości, bla, bla bla, i Sardonyx była świetna, tak? I była taka jedna mega, już bym. Po... Czy Sardonyx to była jakaś rodzina Asterixa albo Obelixa? Nie. Okay. nie niestety. Nie. Okay. A Panoramixa chociaż? Też nie. Kurde. Nie ma żadnego Indyfiksa, związku. tego z... <laughs> związku z galami, niestety. Ale wiesz, był super build up, tak? Do tego wątku, że będzie nowy, że będzie nowa fuzja i tak dalej. I nic z tego wątku nie zostało. Ani razy ta fuzja nie została użyta. Jest to po prostu tak gówniany wątek, że, że, że, że szkoda. Bo to mogło być naprawdę fajnie rozwinięte. Ja jestem w tym momencie totalnym jednak fanem tego serialu. Czekam na nowe odcinki. Mimo, wszystko, lub... Mimo, Mimo wszystko to lubię. Tylko, że szkoda, że... Ja to tak no. Ale <ślad> zobacz, zobacz, zobacz. zobacz bardzo jednak żałuję tak, że z takiego naprawdę dobrego quality pleasure, ten show zmienił się w moje guilty pleasure. O, a no nie wiem, to może pójść w dwie strony eee, teraz, nie? No To chyba to, to, no, to po prostu twoje guilty pleasure. Ja powiem tak, że warto na obejrzeć pierwszy odcinek albo dwa no, na samej strony artystycznej, bo no, co, tak, jest po prostu ładny ten serial. Szczerze, znaczy lowu, ja oglądam. Muzyki... No, Mogę mówić? Audio jest świetne. Oglądałem, yy, nie pamiętam ile odcinków, może 6 albo ileś i yy, o ile kolory są fajne, bo ja lubię takie właśnie pastelowe, to kreska mi się nie do końca podoba, nie wiem dlaczego. Kreska nie jest, tak. No, jest taka moim, dziewna, zdaniem, to... moim zdaniem kreska jest super, bo jest mega prosta. A, nie? może do tego. A no. właśnie, wracając na chwilę do fabuły, nie? Właśnie. Z... No nie, znowu. znowu wrócę, ale znowu znowu oni Fabule. zaczynają tworzyć świetny, fajny świat i tu fanów, tym ja i moi znajomy, żeśmy przewidzieli na przykład, kim tak naprawdę jest Pearl w standingu gemów i że tam jest system kastowy, Jak że Indy, Perły to... No, i że... I że Kuźma, że Perły... spoilers, spoilers. Ale no. o Indiach? Tak Nie no, to, mi to, mi to, to wiadomo dawno. <grym <grym> to do dawne, co... Tak, i że ogólnie to jest tak, że Perły to są jakieś w ogóle serwanty innych gemów i tak dalej. I że gemy są tworzone jak jak jak komuniści z celem. więc... Klara się poszła <grymne> chyba. Tak, mo, ona, możemy, ją, ona, ona, możemy ją obgadać. Ale tylko nie, nie wytrzymała tego. <grym>, to możemy zrobić przerwę, bo ja też muszę uciec na chwilę. Dobra, to robimy przerwę. Dobra, to, przerwę. to cut. <grym>. Mo, mo, moi doży, o, play, play. play, play, play. play. Akcja. Hey. play. Poszło. Akcja. Dobra. E, to tak przy okazji jeszcze wspomnimy o tym, że pewna gejowska bajeczka dla małych dziewczynek, którą jarają się ludzie, którzy mają totalne neckbeardy i ponad 300 kilo wagi, e, ma dzisiaj... No siema. Ej, no bez przesady. 250, cicho. <laughs> Dobry, Dobry dzień. Krz krzesło jeszcze stoi, spokojnie. Good job, good riddance na wypalonej serii, o której już nikt nie rozmawia. Tak. No w każdym razie wczoraj było pięciolecie. Ej, no to tak półgwizdkiem? Tak, tak, tak. 10 października, tak. 10 tak, października. No i to tyle. I, i, I był i fajny odcinek z tą drogą. Bardzo dobrze. Ale to I mamy otwierać szampana, czy jak? Czy później, Czego... czy teraz? A... Bo ani ty nie widziałeś A Pierwszy dobry ja, odcinek tak od kiedy? Uh. No wiesz, czy jest parę odcinków. od dwóch odcinków. O, o, od od od odcinków. Pod no mniej o, więcej. Kuchu. Bo te dwa takie wczoraj były takie trzy takie mecha. Ten był całkiem. No to Dobra. fajnie, okej. Okay. Przechodząc dalej. Przechodząc dalej, e, wrócimy tak na chwileczkę do jakichś tam newsów, ale to będą newsy już z mojego działu, tak jakby. Okay. Chociaż miało nie być dział. Będą dział, ale ogólnie to, o czym zawsze mówię ja, tak? Czyli, e, hej, w ogóle, e, czy ktoś tutaj umie w Street Fighter ja. oprócz no? Oprócz się nie, nie, ja, bo ja nie wiem. Nie. nikogo, no. Dobra, Dobra, to powiem króciutko, króciutko. Krzyciutko. To ja mówię? Czy Wyszło. mogę ja mówić? No to zaś Na ty pół. i potem ja dobra, uzupełnię. Dobra, będzie nowa postać w Street Fighter 5, który się pojawi niedługo i będzie bardzo fajna i będę nią grał prawdopodobnie. Jak się tak. nazywa? Laura. O, tak i teraz, i teraz wejdę ja. Tak. Go, Laura go, go, ogólnie ona wyszła jako totalne liki, ona sobie wyciekła i główny twórca Street, Street Fightera Yoshiro Ono po prostu podobno się prostu popłakał smutne. z tego powodu. No. Tak, bo to co oni robią z tym Street Fighterem i z tym jaka to jest kampania reklamowa i o tym możemy porozmawiać, bo to jest bardzo dobra kampania reklamowa, to oni mu niestety to zepsuli totalnie, a szkoda, ponieważ jest to świetny event. i ona sobie wyszła na jakimś tam brazylijskim game show, już oficjalnie zapowiedzieli, dali do niej trailery, ona będzie action grapplerem i to dla osób, które wiedzą o co chodzi. I ogólnie ona jest siostrą e, Shona Matsudy tak. ze Street Fighter'a trójki, tak, tak więc wszyscy, wszyscy, którzy też wiedzą, o co chodzi, już się jarają, bo będą postacie z trójki. Tak. Na pewno muszą być, nie. jak nie będzie Shona, to Riot. Trójka na drzewo, e, ale okej. Okay. O, o ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, porozmawiamy po podcaście na tym temacie. to była ta część, która ładnie wyglądała? Y, to była tak. ta pikselowa, nie? Z niby najlepszą tak. animacją pikselową, jaka była w, tak. na świecie ever. Tak, ale tak, okay. tak, tak. Dokładnie tak. No i ogólnie to Laura będzie wychodzić i to i ona już zamknęła nam bracket nowych postaci. Nie, jeszcze jedna nie. będzie. Nie, nie, nie, raz będzie ostatnia nowa postać. Podobno, tak? podobno I Zen ostatnia, ma się nazywać. Tak, ma się podobno nazywać Zen i nie wiemy kto to będzie, ale już czuję, że będzie cringy szmatą i że będzie ciulowy. Hmm. I została ostatnia postać, która ma wrócić ze Switera 4 i to tyle Klasyk, tak I, i, i już mamy wszystkie te i już mamy wszystkie postacie i już będzie pełny roster znany ale były, Gra... też, były też nie wiem czy słyszałeś yy, takie jakieś teorie tak. że ma być rozszerzony roster do 18 postaci nie 16 że mają jeszcze znaczy, być i... jeszcze oprócz jest... tych tu dwóch ma być, mają być jeszcze dwie znaczy, słuchaj, one wyjdą pewnie jako startowe DLC. No, coś DLC. takiego właśnie było mówione, ale. To no, nie zmienia faktu, że ja w ogóle, jak słyszę zawsze, że startowe DLC i tak dalej, ja przestaję to liczyć z jednego prostego powodu. Oni przecież już dałem temu zapowiedzieli, że chcą robić to grę jak killer no, tak. czyli miesiąc, miesiąc, miesiąc będzie wychodziła postać, więc ja już mam wywalone. Co. Jakie startowe DLC i rozszerzanie postaci, i tak by doszło. Znaczy, ja też tak mam trochę wywalone, bo i tak będę grał rynek prawdopodobnie. Bo ja, <śmiech> jesteś ja ty z zaschniętym No, ale jakim hype'owym? nieważne. Tak, bardzo. <śmiech> DP albo nie DP, to jest pytanie. Eee, okay. Najmniej masz brodę. <laughs> Właśnie, wszyscy, wszyscy, jak chcecie kupować, prezentujcie z GameStopu, bo w GameStopie dostajecie najlepszy kostium na świecie, czyli raju z brodą. Sexy Ryu, no to jest tak, fajny Sexy Ryu. Muszę ja się, ja się tak oburzyłem, ja? że na steamie jest tylko Chun Lee. Ja chcę no, Sexy no, Ryu. No, no, no, ja też ja chyba specjalnie zamówię z GameStopa, tylko po to, żeby mieć Sexy Ryu. Nawet nie I będę nim grał, nie bo ja będę grał przecież tym, tym, tym piasko uchem ale... Po prostu... Damn. Eee, no, wow, tak... ej, ale ta broda jest zajebista, Jezu. Co nie? Facetów z brodą. Prawda? Ja nie jest... mogę zapuścić brody, wow. to trafił. To jest po prostu, to jest <laughs> piękno i ja dla raju w tym momencie mogę, kurczę, pójść gej i tyle. Ja się Super. mogę kołczować bo jestem dobry. Pamiętaj, DP Żeby... albo ej, ja hadoku. mogę kupić tą grę dla tej postaci, Jezu. I Też mogę cię coachować, spoko. Ja jak to mogę grać na piecu, czy to bardzo Możesz, skrzynce, możesz, skrzynce. O, czy, może Bez grać na problemu. piecu. problemu. Tym bardziej, że to jest Street Fighter Alpha 4, znaczy Street Fighter 5. I on 5. ma, ma brodę oprócz tego. I 5. ma takie peksy. Ma to, piękne ile... peksy, jest. Napiszcie tę nazwę, albo jeszcze raz powiedzcie. nie nazwę? słyszałem no, Tego te, te z brodą. Ryu, ryu. Y, nie, źle mówię, nie co ja mówię? Właśnie nie bo on nie ma brody. Nie, dobrze mówię. r u bo no muszę ale na... nie jest brodę, bo ono wygląda no, no, wpisz po, po prostu kół e, Game ci Zaraz wyślę linka po prostu. Dobrze, już może... widzę, widzę go, dobrze. Ale sobie to też sobie jest. Tak. Zabisty. No, co nie? Czy to mam, powiem ci, że w moj, nie w moim guście, no ale to chyba nie mi oceniać. To znaczy, że nie masz gustu. Dziękuję, do widzenia. Nie, gusty widzenia. gustami, ale pewne rzeczy są uniwersalne. Tak, dokładnie. No. Eee, więc to było gadanie o SF5 w sumie. Okej. Okay. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, że będę grał albo Mikom, albo y, Laurą, albo, no i Rył oczywiście, albo Kenem. No to ja mam teraz tak, że ja mam Rashid. E, potem najpewniej się waham między Naszem a Kami. Nasz jest taki, taki ziew, mój Boże. Ty widziałeś jak się nim gra? Bum! No, Bum! I anti-air czasami scramszy mini-punch i koniec. I to jest całe yes, jego Ja gram trochę naszą teraz w alfę dwójkę. Ale to i... nie przekłada się ja to... nic, co ty chłopak? Oj dobra, cicho, przynajmniej jest nasz. <głosy> <głosy> <głosy> tylko nazwa się przykłada w zasadzie. Ej, ale z drugiej strony te teleporty są bardzo hejpowe, nie? Yy, możesz tylko kombować z nich i więcej nic. Bo to nie, nie jest tak mix-up, tak. bo jest za wolne. Ogólnie wow. w tej grze nie ma mix bo wszystko jest albo na minusie, albo na zero. Czy są takie niby mix jak są... Y Ej, sorry, ale te całe długie ruchy Rashida, nie? No. One, wsz one wszystkie są na plusie. Nie, wierzę. Znerfią do, do tego, do premieru. Ale on już jest postacią D i jest beznadziejny. A, no to dobrze. Czy ty <grym> rozumiesz, że każda moja postać jest albo s na początku i potem Ciulowa, albo już na początku Ciul-Ciulowa? Ja, ja jestem odwiecznym straglem, A, to po prostu. Znaczy, ja chciałem grać gifem, ale Kują z tego, z Bagdasza pozdrawiam. Mi go obrzydził. No przecież. Bo ja lubię grać gifem w czwórce, tylko mi strasznie nie idzie. No. Ja w ogóle nie lubię czwórki. Jest po prostu, ta gra jest dla mnie, ten jest... Piękna. Musisz grać Shiryu. Po prostu. Nie, musisz DB, grać, się. Czwórka. czwórka. to jest tak, czwórka to jest gra, która jest, która ma tylko dwa stany. Jest albo Sleep Fighter 4, albo Hype Fighter Słuchaj, 4. Słuchaj, nie grasz ze mną, to nie wiesz, jaki jest. Doskonale Ja bym ci jaki jest, pokazał to... wszystkie odcienie, czy... ale nieważne. Przechodzimy nas tym tego tematu, czy jak? Tak, bo już, już widzę, widzę, że ludzie śpią. Ej, ja płaczę. Na GameStopie nie można chyba kupić tej gry w wersji na piece. Co? Nie, bo na, bo na PC nie, nie dostaniesz tego raju. Tylko na konsoli. No to będzie trzeba go. będzie kupić. Ja to kupię. Day One. Nie ma badania. Będą nie. mody w takim razie. Nie będzie mody. Znaczy może mody. mogą być. W sumie pewnie. Będą mody, będą tak, mody. Tak, tak, no bo to piec. No dobrze. No, Dobra, piec. słuchajcie. Uh, do tego. Next one. Kupuję Day One. To ja, wam, to ja wam jeszcze teraz polecę takie dwa tytuły, w które się ostatnio bawiłem. Jeden z nich nazywa się Daikik. Znam, Daikik. Czyli wracamy znowu do bijatyk. Ale to może krótko, no to Nie, radę. ja nawet nie googluje, no. Jezus, no. Dobra, to nie, nie, nie, ten. Króciutko. To jest taka dla jaj bijatyka po prostu. Tak, to jest biedka. A to, czy to jest to coś. A nie, to nie to, już myślałem. Skaczesz. Skaczesz. Cały na tym, że lecisz do góry, a potem w dół. I kto pierwszy siebie dotknie w kopnięciu, wygrywa rundę, to jest 5 I to jest tyle. I po prostu masz postacie, które mają różne te kopnięcia i inaczej skaczą i mają trochę inne skille. Ale gra jest mega prosta i jak dla mnie, jak na imprezę, to jest świetna rzecz. I ogólnie te postacie są wzorowane na kultowych postaciach z FGC, co nie? Tak, tak, z fighting game community, tak więc mamy takich ludzi jak Seth Killian. Ooh, skill. Nie, yeah, skill. <laughs> mamy na przykład bardzo fajną personifikację ludzi z Stream Monster, tak, spoko. Mamy tego, mamy Engaia <laughs> którego ja uwielbiam po prostu, jest tak, tak go tak go nie da widzą w tej grze. <laughs> Taki śmieszny i tłusty. Dobra, e, to było mniej więcej tyle o Dave Kiku polecam sobie odpalić, bo jest mega śmieszne i, i bardzo łatwo to dostać. ok i teraz już tak o grze, która moim zdaniem zainteresuje już wszystkich. Hashtag kogoś. Znaczy nie kogoś. wszystkich. Z kogoś. także... Tak, to, to, nie, to, nie, to jest gra jest, dla ludzi, że znajomych. To jest baza. Jeśli nie macie znajomych, i... to jest bardzo kiepsko. I ta gra się no, Fibich. I Fibich jest na przykład w You Don't Know Jack TV Box coś takiego, to możecie sobie po prostu popatrzeć. Na czym polega Fibich? Fibich polega na tym, że losujemy tam, gdzieś tam puli. Że wybieramy sobie pulę, nie? I dostajemy jakiś fakt. I na przykład mamy pulę anxiety, nie? I dostałem się takie zdanie na przykład. Uh, in 2012, scientists measured that uh, social anxiety in students is approaching. Uh, is blank, nie? I jest tak, jest jedna odpowiedź, która jest prawdziwa i którą trzeba zgadnąć, a resztę odpowiedzi pisze reszta ludzi. I muszą być jak najbardziej wiarygodne, żeby inni, inne osoby wpadły w tą złą odpowiedź. A. Jakaś odpowiedź, w, i jeżeli jak, jakaś bierze twoją odpowiedź, to jest 500 punktów i jeżeli ty zganiesz poprawną odpowiedź, to jest 1000 punktów, no i potem tylko się rosną cały czas stawki. I gra po, do, polega dosłownie na tym. I więcej osób, tym więcej odpowiedzi tym więcej fanów. Bo jak, e, bo da się wrabiać ludzi na takie sposoby, a tam lecą takie teksty debilne. Właśnie całość polega na tym, że jest przezabawne i nie biorą tego zupełnie na poważnie, więc to jest przefajne. No fajne. Na przykład jest jeszcze coś takiego, że w jakimś tam uniwersytecie na Massachusetts, nie? Możesz wyrobić sobie e, bardzo, ba, ba, bardzo dziwną li, licencję na polowanie, tak? I wylatują Ci jakieś odpowiedzi. I to jest licencja na polowanie tam czegoś. Ja na przykład dałem polowanie na żółwie, a mój znajomy dał tam polowanie na opony, Ktoś dał jeszcze jakieś polowanie było polowanie na ten, na jednorosce i poprawno to były jednorosce i jednorosce wybrałem chyba tylko ja i wszyscy wybrali polowanie na żółwie, nie no i z tej rundy wyszedłem bardzo zwycięsko, więc polecam w to grać, jest fajne. mega zabawne, mega fajne, da się to nawet zrobić jak komuś się chce, to da się to przygotować samemu i to nie aż tyle nie, nie zajmuje, wziąć tylko jakieś debilnych faktów i wyjąć z nich słowo. Pytanie za 100 punktów, czy to jest tak, że sobie grasz na lokalu, czy to jest jakoś też przez multi? Znaczy, słuchaj, da się w to grać przez multi, nie? Jak masz ten tam pakiet You Don't Know Jack, coś tam, coś tam, nie? Cóż, cóż to jest You Don't Know Jack? To ja... taka seria gierek edukacyjnych niby, nie? Bo coś takiego pamiętam. No, Ale to nie, się nie nie wie, edukacyjne. Co, bo... nie edukacyjne. Tak. Poczekaj, bo to jest Jackbox, e, Jackbox e, Jack Party Pack, tak to się nazywa. I to kosztuje 15 euro Uuu. i to jest co na imprezy. Uuu, za drogo. I na Steamie maty. 23. Uch, ja się no, domyślałem, że jest to ale kmincie. Coś polega na tym, mm -hmm. że ludzie, że jak odpalasz tą grę, to ona tworzy sobie serwer własny i ludzie się na to podłączają przez przeglądarkę, więc, mo więc mogą grać na wszystkie. I są różne gry, tam jest 6 czy tam się, się, 7 gier w tym Jackboxie. No i ja głównie opisuję w być w zasadzie głównie bawiliśmy, bo jest jeszcze YouTube do, you Jack, który jest telekornie, który polega na tym, że, ma, że żeby dobrze odpowiedzieć musisz najpierw zrozumieć pytanie. <laughs> więc to jest naprawdę fan. No to jest I... podstawa ogólnie. Tak, no tak. się. Życiu. ale tam, tam, tam, tam te pytania są przepiękne na przykład jeżeli coś tam się odmienia superlatywnie to jak będzie brzmiała odmiana czegoś innego nie? i żeśmy się tak głowili nad tym jest jeszcze w tym You Don't Know Jack jest taki też jeden te który polega na tym, że możesz... jest jedna zła odpowiedź że nie. i jeżeli wybierzesz tą złą odpowiedź to ona jest warta o wiele więcej niż jakiekolwiek inne odpowiedzi no. I było tak, że właśnie były te superlatywne odpowiedzi i superlatywne odpowiedzi e, były trzy i była jedna, jedna zła też odpowiedź. I było tak, że e, zła odpowiedź była sponsorowana przez e, The San Francisco Quar of Otters i mieliśmy do wybrania odpowiedzi Odest, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i Oder, nie? I dobrą <grym> odpowiedzią było Odest, a my ze znajomy wybraliśmy Oder. I Oder było złą odpowiedzią dnia, bo w jakiś sposób było połączone z Oter. Okej. Okay. Okay. Zepsute w ciur. Wszystko, ma jest... pytanie za 100 punktów. Czy no. możemy w takim razie w to zagrać na forum, czy nie możemy? Uh, dobre pytanie. O, dobre mhm. pytanie. To jest bardzo dobre pytanie i już ci na nie odpowiadam, bo nawet w sumie, czekaj... Już ci a... na nie odpowiadam? Nie. Tak, już ci na nie odpowiadam, okay. bo chcę ja sobie zobaczę, czy Fibedża można zagrać taka. Let's play Fibidż, Fibidż... Uh... O, możemy nawet... Co, co obmacać, odpalić. Co możemy obmacać, bo Co, co? Możemy to odpalić nawet teraz i zobaczyć. Nie, nie możecie. Nie. Kto mi zabrał? <laughs> ty nie możesz. I właśnie jak to powiedziałeś, to ja, ale... Skąd masz tę grę? Nie, ja nie mam tego po prostu na razie. Mój znajomy to ma. I to to wiesz, powiedz, i myślę... powiedz mu, żeby się nie chwalił, że ten ma coś tam. Zmuś go, żeby nam otworzył teraz ten... Powiedzmy, no, że jak, teraz... jak tak jest mądry, no, to niech przyjdzie tu i pokaże. Tak, my nie wierzymy, że <laughs> Nie tak. no, my w to graliśmy wczoraj, nie? I było naprawdę spoko. Tak więc z mojej strony to by było na tyle na temat Fybicz i Dave kika. Okej. Okay. I... Znaczy z tego co mówiłeś, ten, ten Fybicz to jest trochę podobne jak Cards Against Humanity. Tego, no może tak, się, że... ale w, Car w Cards Against Humanity to jest tak, że... A. masz tego Cara i on sobie wybiera najlepszą odpowiedź no, no tak. jest... Najgłu ja. najgłupszą odpowiedź. Najgłupszą, oczywiście. Tak, ale e, ja po pokaż... prostu. Czyli najlepszą. No, da. Dla mnie Cards Against Humanity to do karty Against Humanity trzeba mieć naprawdę ludzi, bo często jak się trafi z jakąś durną osobą, to jest smut straszny, bo wybierają debilne odpowiedzi nie jest fajnie. A że da się grać w miarę. No te debilne, nie? Ja te najdebilniejszy. Ja cię bardzo przepraszam, ale najsilniejszą kartą w kartce Against Humanity jest zawsze karta o Żydach, o Pegisie albo o Holokaustie i nie ma, nie. Nie, słabe. Są najlepsze karty? Nie, są lepsze. <laughs> no to zrób przykładem lepszej. Musiałbym ja otworzyć. Nie, to teraz goły, bo dawno nie graliśmy, ale były takie różne dziwne fetysze, które były wyszły były śmieszniejsze. Ja pamiętam, było Co? coś dobrego o Star Wars. Nie, wiem, na ile są oficjalne, te karty. Które gra się A, no, nadal. bo tak, bo, bo wiesz, grali pewnie na Kcyzy, nie? Ta, no znaczy, tak, no na tak. Ale Ksyz chyba tam trochę przymknęli. Nie, i... no, Ksyz jest ten, Krzyzy ma tego, Kcyzy ma bardzo dużo kart, które są robione przez nich. No, ale tak, no nie wiem, bo jakiś czas graliśmy to były, ale później jak wchodziłem to sporo deków usuwali i w sumie to, co zostało, to było bez sensu. Teraz wiem, nie jestem w temacie. Wiem, że najgorsze te, wiem, że najgorsza karta, jaka zawsze istnieje, to martwe połoby. No to nigdy nie jest śmieszne. No, to zależy w jakim kontekście. Zależy od kontekstu. Oczywiście, wszystko zależy od kontekstu. Im bardziej niezwiązane z kontekstem, tym śmieszniejsze. Dokładnie. Tak. To nie więcej. Dobrze, Dobrze, więc dobra. poszli dalej. Poszli dalej. Gdzie my są? Zadaj pytanie. Gdzie my, gdzie, my gdzie, my są? Gdzie, my, gdzie my są? No ja, ja, ja skończyłem to, co chciałem powiedzieć. A, nie, ale ja, właśnie ja tu... chciałem powiedzieć coś. No. Tak, że ty chodzisz. Tam, no. Na pakiernię. Nie. Co nie? Ja muszę powiedzieć tam, bo to jest ważne. Nie no, powiedz, ale to jest smutne. Pakiernia. No. Wiecie, wiecie, co to jest pakiernia? To jest miejsce... Taki coś, gdzie nie ma kobiet. To Właśnie... Paczki? Dwie minąłem, ale szły na rowerki, więc to się nie liczy. To jeszcze nie jest pakiernia. Rowerki to nie pakiernie. No to jest tak to jest tak jakby oddzielone wielkim murem chińskim, nie? Ogólnie... Jakby, jakby to aktualny Non teraz powiedział, e, rowerki są dla pedałów. O to? To jest dobre. To, ja to, to ja to zapamiętam. Gdzie skończyłem? Aha, że chodzę na pakiernie, chodzę chyba miesiąc niecały, podnoszę żelazo, przekładam żelazo z miejsca na miejsce, po czym to żelazo odkładam i znowu je podnoszę jest bardzo fajnie. Brzmi jak w sensie fizycznie nie wykonujesz wcale pracy. Właśnie wykonuję, bo to... Czekaj, aha. Nie. Wiem, wiem. W sensie fizycznym. Tak, też chodziłem, też chodziłem na studia jakiś czas, więc wiem o czym mówisz. <głosy> <głosy> Dobra, Boże, ale... Boże, ale żeście dowalili teraz żartem. Ja powinienem teraz w ogóle zamknąć tą konwersację. Nie, bo... Ale to jest z gimnazjum jeszcze nawet. A to nie, nie, to, tak, to ja to miałem studium. na studiach. To druga było. gimnazjum, no, Ja w gimnazjum widzisz... nie miałem fizyki. <laughs> miałem tylko rekreację. A nie, to miałem też na studiach. Nieważne. <laughs> no i co tam się mówi, Byłeś, byłeś na tej przekładałeś, to płacili ci chociaż za to? to... Nie, ja im muszę płacić. No to jest taki jeden, jeden, jeden <śmiech> minus. Czy wy właśnie. Minus. No kurczę, wykonujesz pracę i im No się właśnie. Płacić. Czy tak. wy właśnie rozkminiliście, że to jest chyba najlepsze oszustwo w ogóle? No to jest ale... genialny biznes, tak. ale ja wcale tak. nie, jestem, nie jestem obrażony na nich. No, I to, to już no. jest w ogóle. Oni właśnie opanowali no, no on do perfekcji taką sztukę, że non przychodzi, płaci im za pracowanie u nich. Spalam jeszcze... kalorie, za które wcześniej no tak. zapłaciłem. Jeszcze pięć więcej. I tak naprawdę nie pracuję Ej, jeszcze. To te, to te kobiety na rowerkach, to w ogóle można podłączyć do generatorów prądu i założyć takie, wiecie, mini Ale, ja, ale to, ja ja to, ja jeszcze, to ja jeszcze nie ja, jak, jak w Black Mirror było, w jednym wiadomo. Tak, te rowerki, co tam są, to one nie są podłączone do prądu. Dopiero jak zaczynasz kręcić, to one się włączają, żeby oszczędzić na prądzie. A, no. tak. A ja się... Ja, ja obstawiam, się to że rower. no zawsze jak podnosi, nie? I potem bierze, to zostawia na tym, bierze, to zostawia na podłodze. Tam są takie małe, takie małe przyciski, nie? i Zawsze jak go tam stawiam to te przyciski zaczynają generować energię i powoli upalać. Potem non to podnosi i zostawia. I to są, to wszystko to są wielkie generatory prądu. Cała, cały taki kompleks generatorów prądu. Pod nie? 10 pięter parkerów, w dół. No dokładnie, przy sobie tych 200 pakerów nie? I każdy tak wyciska na klatę po 100. I on, i on to sobie potem odkłada, i to z to zaczyna opadać bardzo mocno, bardzo szybko. I on znowu podniesie i zostawi, nie? I to po prostu i tak. On sobie podnosi, on sobie mówi, tak. że spada kalorie, tak? Ale tak w tym czasie się tworzy energia, za którą ty jeszcze płacisz im, żeby tworzyć to dla nich, żeby oni to mogli sprzedawać. Dokładnie. Kurwa, proszę, rozkminiłem to. Dokładnie, nie, to Wszystkie się wszystko, wie... wszystko zgadza. Wszystkie tak, podzwing za early access. <laughs> Wszystkie okay. węglowe elektrownie w Polsce są dla pizzu, nie? Tak, tak. Tylko, tylko przygrywka taka, nie? A w środku tam no. goście siedzą przy stole i grają w e, tysiące. Ja Wielki. Ja to, golemka w sumie zrobiła najlepsze porównanie po płaceniu za siłownię ever. To jest płacenie za early access. Po sobie, jakby to wyglądało, że właśnie byś na siłownię, nie? I byś im zabulił tylko za efekt. Że na przykład nagle wychodz że już wychodzisz, patrzysz, że już schudłeś. Nie! Super. Właśnie byś płacił za ćwiczenia, a nie za efekt. W early access. No właśnie. Będzie, no. I, y, ten i y, te bice rosną, ale właścicielowi siłowni. A oni z tylko mają elektryczność. Tak, tak. Wszystko mają. Nie. No tak, no to potem, by było piękne. I potem, I potem jak chcesz przyjść i w końcu, kli, i w końcu kliknąć tak, żeby ci nagle wskoczył mięśnie, i kliknąć ten level up, to nagle cała siłownia się zbiera i nie ma po niej Ucieka. <laughs> Tak, tak tym tak, jest z puste miejsce i zostały same i zostały same, te, zostały same takie otwory po tych, po tych przyciskach. W tak, dużo i tak. <gry> tak. Okej, okay, ale nie, chciałem wrócić do tego tematu, bo ja tak chciałem, wcześniej mówiłem, że to mi się bardzo podoba. I tak yy, chciałem się zastanowić, dlaczego to mi się podoba, nie? I doszedłem do wniosku, że wiem dlaczego mi się podoba. I ja wam powiem ten wniosek teraz. Dobra? No przygotowany mhm. jest Okej, okay, Więc mówię, tak, no, uwaga. Bo ja jestem takim trochę nerdem, nie? Nie wiem, czy to widać, ale chyba nie. Nie, no co? Okej, okay, więc... No, jest... Po twoich mułach nie ma szans. Znaczy, jeszcze nie mam, bo to mówię. No, ale nie, nie, wy, wy, nie no, wytykajmy mułom. Więc, y, co lubią nerdzi? Pracy, która wymaga powtarzających się czynności i nie przynosi żadnych wymiernych efektów w krótkim okresie czasu. Tak? Czyli jak, wiecie, grindowanie tych numerków w wowy, wiecie, y, sklejanie kombosików w trening mode Czyli też, nie? No. i to jest to no. samo, co podnoszenie ciężarów. Ale, ale no nie wiem, wysiłek fizyczny nie jest fajny. Nie wiem, to zależy. Zależy jak. Wysiłek fizyczny jest męczący. Ale co? tylko trochę. Nie, nie. Ale tylko trochę. Nie, to wiecie, się nie męczysz w takim razie. Rower, rower jest fajny, ale tak to, to nie. nie. Nie wiem, mówię. Nie, mi się to podoba i wydaje mi się, że każdy powinien spróbować przynajmniej, bo y, to bardzo niewiele kosztuje, w sensie od y, ciebie, a nie od twojego portfela, bo to trochę drożej wychodzi wtedy. No właśnie. <laughs> Ale efekty czy są? No ja nie wiem. Ja czuję się dużo lepiej i tak jakby pewność siebie, która wynika z miesiąca mojego chodzenia i nie podnoszenia niczego, co waży więcej niż zakupy, które noszę do domu. No to jest... Y, powiem, że efekt jest. Ja ci powiem, ja ja ja ja że... Nawet na, jak na ciało, to na, na psychikę i to mi się bardzo podoba. Kto jest m, tym e, po, pokemon zwałem tutaj? Co? No Teoretycznie. Ja byłam, ale to było trochę temu, ale można powiedzieć po no, prostu. Ja, ja właśnie, ja, właśnie w sumie sobie A, Ale już spadłeś, czy jeszcze się trzyma? Wiecie, no generalnie. Chciało mi się w piątej generacji robić rzeczy. Teraz już. Kiedy wyszedł XY? No, ja, to, wytrzyma, wytrzyma, ale to... To... no to tak mniej więcej wtedy mi minęło. Ale to Ale... Kmin, kmincie to, kmincie to. E, ja teraz wykmiłem, że to jeszcze to generacje wcześniej, w, bo to chyba w goldach były takie, że były, była taka postać, tak, to Hard to są, albo są silvery. Jak jest tam Young Couple, dove, tam, jakieś tam Young Couple cały czas jest, nie? To że przyglądasz jest.. się, że przeglądasz Nie, nie KameGaga. Nie jestem zwalony przeglądam nim góra. O, to mi się podoba. Ale tutaj wychodzi, że oni mają Onyxa i Cloyster. Tym. I, to jest, I to są takie pokemonowe inuendo? In czy to jest jakiś inside joke, którego ja nie ogarniam? Czy Właśnie. To... Nie. Zobaczcie to... jak wygląda Onyx i zobaczcie to jak To zależy jak wygląda czy bolisz chłopców czy dziewczynki. Znaczy, no nie wiem jeszcze. Zastanówię. Ej, chodzi na za siłownie, no co byśmy się zacząć? <laughs> Wygląda to tak, że atakuje ciebie parka Pokémon Trainerów, którzy no. są ze sobą parą, tak? I to jest chłopak i dziewczyna, tak? Okej. Okay. I oni wy wywalają od razu dwa Pokémony. i te dwa Pokemony to jest Onyx i Cloyster. I teraz wpisz sobie, jak wygląda Onyx jak wygląda Cloyster, ja nie? mam wiem, wygląda Onyx, ale Cloyster... To okay. wpisz sobie Cloyster. Jak to się pisze? Cloyster O-Y-S-T-E-R. -y A, no, o, o, o, o, o, o, o, o, no, okay. A i to jest taki inside joke, tak? No, co sumie fajnie. Inside joke. Podoba mi się to. <laughs> taki okay. deep wręcz. A właśnie o, ja chciałam to... powiedzieć a propos ćwiczenia, że ja dla odmiany na studiach poszłam, żeby cokolwiek ze sobą zrobić na judo i zapewniam Cię, że jak się ludziom łoi tyłki i widać cierpienie na ich twarzy, to pewność siebie wzrasta lepiej. A ja bym nie Coś chciał. zły człowiekiem. Byś... Znaczy raz, bym, żebym nie chciał, a dwa teraz nie mogę, bo mam aparat, więc by mnie tylko plasnęli po ryju i bym krwawił. Ale, no ale powiem, jakby cię tak dziabnął w aparat, to by już nie, nie wziął tego. A ręki, poza tym, w, podobno w prawdziwych sztukach walk nie można crouch techować, więc to jest lipa. A się A inside tylko. joke, którego teraz ja nie tak? Dla ja jeszcze powiem, że zamiast chodzić na siłownię, to bym, jak nie mam u siebie, to bym pojechał gdzieś na wieś i sobie poupał drewna albo coś takiego, Wiesz, to jest jeszcze... co, co oferuje jakąś taką faktycznie korzyść, a nie to, że ja podniosę te ciężary i on są w tym samym miejscu. I ja oglądam taki człowiek, oglądam jak, że, tak... który nie potrafi tego robić pracy, który jest bez sensu. ja no. nie, nie mogę. Oglądam taki taki, <laughs> tak. jak to się nazywa, bro science. To jest taki kanał na YouTube, który w e, humorystyczny, humorystyczny sposób e, tak jakby oddaje ten klimat siłowni, nie. I on tam właśnie odnosi się od tego do tego, czym jest siła funkcjonalna, nie? Ludzie mówią, że siła funkcjonalna to jest coś, co e, e, tak jakby pomaga ci w wykonywaniu jakiejś czynności, co nie? W prawdziwym życiu. I oni tam porównują te, do przewracania tych opon, takich wiecie, jak robią ci no. strumenia i tak dalej. I on tam mówi że jeżeli nie jesteś mechanikiem w pit stopie w monster tracków, to nigdy nie będziesz potrzebował przewracać opon. Więc to nie jest siła funkcjonalna, nie? A siła funkcjonalna, która się odnosi do prawdziwych jakichś czynności, które wykonujesz w życiu, to jest pójść na siłownię i podnosić żelazo, nie? Bo to wykonujesz w życiu, idziesz tam i podnosisz. Dobrze mówię? Okej, okay, no, chyba nie. Zrobiłem się. To nie, to nie szkodzi. szkodzi. nie, wie, nie, ja to ci chodzi, to... chodzi, ale po prostu jakoś tak. Ja, ja naprawdę za to przepraszam, ale mi się włączył taki tryb, ale mnie to kurwa nie obchodzi. <laughs> ja po prostu się. Dosłownie siedziałem i przeglądałem in górę i tylko takie on o czymś gada i w sumie łapie, ale takie damn dude, I'll, I'll just wait it out. Nie ma problemu, ja jestem y, otwarty no. na takie... takie ja doskonale no, ja wiem, że, że, że to, że to samo no jak... działo, kiedy mówiłem o fighterach, tak więc. Nie no, ja już słuchałem pilny. słuchałem. No, w sumie słuchasz, tak. Tak. Ale... Ja, Mówię, ja tak wiem jak rozmawialiście albo... o bajkach, wiecie. No to tylko ja jestem tu ważny To może porozmawiamy o czymś, co wszyscy mogą porozmawiać. No właśnie, co tam u was słychać, jak życie, nie wiem. Widziałeś coś nowego? Może no, ale no jeszcze ja zrozumiałem, ale jestem tego bardzo daleko. O właśnie, się... a mogę wam zadać pytanie, czy ktokolwiek z was siedzi w jakiejś programowanie, coś tam, znaczy, znaczy wiem, że jedna osoba tak. Okej, okay, więc no, e, sytuacja Potrzeba. wygląda tak, ja jestem na studiach informatycznych na drugim roku, i kompletnie nie. Nie... A dobra, to się, znaczy, wiecie, bo, ja potrzebuję, bo, się... Ej, bo Ja kompletnie nie umiem programować. Bo ja potrzebuję po prostu jakiegoś przyjemnego idę do Pythona, bo okazało się, że muszę pisać w Pythonie i teraz wam powiem dlaczego muszę pisać w Pythonie, to jest bardzo zabawne. Bo nie wiem, czy jest taki zestaw Lego Mindstorms. No, ja kojarzycie? znam, miałem w techniku. Miałem ale tam tak, tak. jest w Pythonie tylko. Tak, jest świetnie. E, nie, nie, ale nie posłuchajcie co chodzi, bo wyszedł nowy zestaw nowy, Jestem? lepszy zestaw i chodzi o to, że on ma super zajebisty procesor i Linuxa w środku, o. jest tak super zajebisty że jak o. kompilujesz na nim kod w czymś, co nie jest Pythonem, bo, bo Python się nie kompiluje, tylko się robi to o. kompiluje się tam 3 minuty i czekasz trzy minuty, żeby ci się odpaliło to, co zrobiłeś Ech. bo postanowili, że stary patent że kompilujesz to na zewnątrz i wgrywasz program jest za głupie, trzeba to kompilować na tym, tej kupie i okazało się, że tylko w Pythonie da się to tak robić, żeby nie umrzeć z nudów, czekając. No ja nie wiem, trzy minuty musisz, to brzmi jak... Ej, słuchaj, Python. słuchaj, ja bym... Ja chyba wiem, co ci mogę polecić na tej zasadzie. Weź sobie Enix IDE. Bo to jest to do. Bo ty to chcesz do Mindstormsów robi, e, robić, nie? No to to nie dość, że ma tam, wiesz, edytor komu... Ko kompiler i tak dalej, to ma jeszcze emulację, jak twój kod będzie się za, zachowywał z o, to testami. Fajnie. Tak więc masz nx i NXT editor i myślę, że to ci się może spodobać, to się nazywa NXTIDE. O, o, dobra, dobra. No. To znaczy, ja to może powiem o tych majstormach, bo ja chodziłem do techniku mechatronicznego, który jeżeli nie wiecie, co to jest, to nie przyjmujcie się, to nic ciekawego. I tam na jednych zajęciach miałem mieć te mainstormy nie? I okazało Braw. się, że na tych zajęciach nie będę miał, i tylko miałem je raz, jak przyszedłem zaliczyć coś tam <grym> i mi profesor kazał yy, tam składać jakieś rzeczy. A poza tym, co miałem, to takie inne rzeczy, które też właśnie nie będę ciekawić. To nie była ciekawa historia, ale to nie problem. <grym> <grym> dobrze, że z dobrze, ciebie to wyrzuciłeś, po tyle. Nie ma problemu. Rodzicie <grym> lżej. <grym> A musimy zabić jakoś czas. No co nie wiem, zadam po, po raz kolejny. Co tam słychać? Jak życie? Dobra, to może zdarza ja się wetnę. Eee, moje życie przebiega po prostu tak, że lecą mi dni. Nie wiem, co się dzieje. Jest smutno i w ogóle w moim życiu nie, nie, nie dzieje się tak bardzo nic. Okej, okay, a próbowałeś alkoholu? Zmieni dealer. Właśnie, to jest, to jest najgorsze. To teraz nie mogę bez niego spać. A, o co <śmiech> ciekawe, bo ja na przykład jeszcze tak nie mogę spać. Z drugiej strony, już tak, już tak, na, już tak na serio bez, bez takich wywodów, ostatnio byłem na tym, na tym zlocie fanów komiksów w Łodzi. No, a tam słyszałem no, e, z... To dramy. to wszystko dla Street Passionali. Tak, dokładnie. Dobrzy. I ja tam byłem i zająłem moje pierwsze top 8 w życiu. A na i uczestników dodajmy? Top 8 proces, znaczy, tak. że 8 byłeś. Ach, szlag, myślałem, że na 8. Byłem <śmiech> piątym. 7. Byłem piąty. A, dobrze, <śmiech> dobrze. Dobra, i ten i ogólnie kupiłem sobie zajebistą czapkę tam i mam dwa fajne plakaty i w ogóle sporo wow. osób poznałem i Czafra. wypad był ogólnie fajny, oprócz tego, że organizacja tego była po prostu tak zła, że ja nie mogę. O, no, to się zdarza. Stary, ale ta organizacja, dobra, Kmin jak bardzo zła była ta organizacja, nie? Ja wiem, ja słyszałem historię na bagdaszu też. Stary, e, próbowali, ja próbowali no. mi ukraść konsolę. O, fajnie. Ciekawe o, mi... I Instinct. Co? Dosłownie przyszedłem, patrzę. I są pozdejmowane sile z konsoli. E, była próba ukradnięcia pada, ale chyba ktoś tam zareagował. I ja przyłażę i znajomy, który tam wiesz, wpadł i sobie tam niby pograć. I proszę sobie na chwilę coś tam zjeść. No. Eee, mówił, żebym sobie kliknął w wyjmowanie płyty i w napędzie nie ma dosłownie płyty i po prostu Killer Instinct znikł, po prostu mnie okradli tam, no to no i jest... Ładnie. i i, to, I uwaga, uwaga, tłumaczenie organizatora brzmiało na tej zasadzie, że to się przecież nigdy nie zdarzyło, to czemu się miało zdarzyć. No ale ja, co, ja się dostałeś jakąś rekompensatę za to? Znaczy nie, no już wiesz, ja tak to, to trochę musiałem chyba to kurde przycisnąć, bo ten człowiek to jedyne co umiał, coś się tylko chyba tłumaczyć, tak? No to jest przydatny skill, ale... Nie, to jest bardzo gówniany skill I, i, i, i wiesz, bo jeżeli jest z czego tłumaczyć, to była to ewidentnie jego wina, bo cały czas mi mówił, że będzie przynajmniej jedna osoba i będzie to pilnowała. Coś, no, zapłacił mi za ten killer instinct przynajmniej tyle dobrego. No, to dobrze. Co, no wiesz, no to nie zmienia faktu, że jest to tak to bardzo kiepskie podejście, dlatego ja, ja naprawdę, naprawdę polecam sam event, tak? I polecam sobie wbijać, ale jeżeli coś dla nich robić, to polecam uważać bo po prostu jest to, to jeżeli przychodzi przynajmniej same konsole jest totalna zlewka w tej kwestii jest, nikt tego nie pilnował i ja obstawiam, że jakbym się naprawdę postarał i byśmy się to dobrze z tym złożyli ja bym stamtąd potrafił wynieść na luzie pełną konsolę z monitorem z całym zestawem, bez kiby yes. to ciekawe było, w tej kwestii było tak źle ale, ale wiesz co, to porównam sobie, bo bardzo mi się podoba tekst, to się, nie to się nie mogło wydarzyć, bo się nigdy nie wydarzyło. To był powód, Zajnacznie. dla którego przestałam korzystać z zajebiscy dysbocjniki, która się nazywa Ubuntu, bo napisałam kiedyś na forum, że mam problem i dostałam odpowiedź, to się nie mogło wydarzyć. <laughs> Dobrze, wiedzą lepiej. Pięknie, Ej, ale z drugiej też strony było, też tak wracając na chwilę, jeżeli ktoś tutaj w biatyki. To ja polecam, bo na hitboxie tego, tego całego stowarzyszenia, czyli to taki Twitch, ale bardziej hipsterski, pojawiła się cała transkrypcja z rozrywki i top 4 exat jest po prostu tak hype'owe, że słychać krzyki całej widowni. No, ale a... sam, y, sam event nie miał Overlay'a, nie? Miał chyba Overlay'a, nie, nie, nie? miał, nie miał. okej okay. no to brawo, brawo. <laughs> a to co słyszałem z Bagdasza, nie, nie wiem czy to prawda, ale podobno Overlay był. I, over, I wszyscy wiedzieli, jak go tam mają używać, ale nie było go użytego. Nie, stary, to, stary. O, yes. stary o, słuchaj, bo ja w pewnym momencie siedziałem i komentowałem te mecze, nie? No. Na egzardzie. I faktycznie z mojej strony, ja widziałem, bo, ja wszystko ja i... Są ludzie, oglądali z Okej, okay, na, na. to nie będę mówił, na. Y, tym. Mortalu nie było na pewno. Może na Gizie było, ale nie to wiem. Jest. A, nieważne. A, na Exardzie, Exardzie po prostu to też Gizia, było. nieważne, no. Overlay, czyli taka, wiesz, nalepka na, ponad ekranem, że pokazuje ci za, imiona zawodników i event, jaki tak, to jest, aha. nie? I wyniki. We w sensie nalepka taka fizyczna, czyli Nie, jak no, takie, wiesz, przed. Tak, fizyczna nalepka. Wysyłałem ci fizyczna. pocztą. Żebyś sobie przykleił no żeby na ekran. Tak. Kto z kim? Yes. Czyli yes. chodzi o, ta o tabelę, tak. No, Jest, zawsze, coś słuchaj, takiego. przed wysłaniem masz taki cały sztab matematyków, którzy wyliczają pra prawdopodobność, wysyłają ci najbardziej prawdopodobne top 4, jakie wyjdzie, nie? Żeś mógł sobie specjalnie wymienić tak Nakładka, coś... nakładka graficzna, o, nakładka tak, graficzna. No, to mów, że nie fizyczna, no. no. Naklejka, no tylko dźwiga, jak jakie na fizyczna. Dobra, nieważne. No, tak więc Dobre. to było MFK, mam dwa zajebiste plakaty, bardzo fajne, czapki. Jakie plakaty? Mam plakat Gambita i plakat tego, i plakat e, Star, Star Lorda prosto z komiksów. O, fajnie. Bo ja jestem jednak takim cichym fanem Guardians of the Galaxy. Ja też, ale komiksów nie. <laughs> Ja bardzo lubię komisję, Poszedłbyś właśnie. na Street Past miałbyś plakat ze splacuna i Majera. Właśnie, zdałeś też, że poszedłbym na Street pasnalia i ludziom by się nie podobało, że tam jestem. Tak więc, no. Ja, ja, wiem, ja wiem, że ty w porównaniu do większości osób nie tam lubisz, ale jak, jak chcesz, to może byś się umówił. No, no ale nie składajmy taka... ludziom słów w usta, nie, no, nie no. właśnie. Ej, no ja po prostu po, bardzo pośrednio, Zresztą... ale cytuję to, co mówiła Kra Klara. No, ja sto... nie kłamała, ale okej. Okay. Dobrze, dobrze. Ale ludzie nie wiedzieli, że ciebie nie będzie, więc... I tak byli smutni. Więc ci, co chcieli cię zobaczyć, i tak byli, więc w sumie Nie, to w sumie wyglądało tak, że... że... Właśnie osoby, które miały tam ze mną jechać, w sumie postanowiły, że mają to gdzieś i pojechały sobie ze mną na MFK. I w sumie na przykład Gonzo też, gdyby nie to, że się umówił, to by pojechał na MFK. Więc w sumie, tak to oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby mnie zobaczyć, pojechały ze mną do I to by było na tyle w tej kwestii. A reszta osób, co nie pojechała, a chciałaby się ze mną zobaczyć, to śmiało zapraszam, może się umówić na herbatę na wyjście. No dobra. Herbatę powiedz Ja lubię herbatę. Herbatę. Może być herbata, może być herbatę. kawa. Herbatę. Z... Kawa. Ale czarny, czarna kawa czy czarny... czarne oczy? Czarne oczy. Dobra, to, to ja ponawiam pytanie które mówiłem już 15 razy co tam u ja. was ludzie? Nie ja wiem. to jeszcze też inardowską imprezą pochwalę byłem na to całym Kopernikonie i podobało mi się bardzo w sensie, no takiej dawki nerdozy dawno nie miałem, udało jeszcze mi się załapać jako na jako patrol, czyli sprawdzałem etykietki i tak dalej Ty też byłeś strony Koperniku na, na patrolu. No Tak, no. Bo Mój pierwszy to kopernikon to... załapałem się na paty. No. Darmowa wejściówka, oddzielny zorombista, I zarąbista, zarąbista koszulka. Zarąbista koszulka. Darmowe, na własność? Na własność Oczywiście. O, tak Oczywiście. Tak, Spanie w oddzielnym pomieszczeniu też było spokój. Tak, tylko, że to oddzielne pomieszczenie było wypełnione dostawymi ludźmi, się nie dało spać, tak czy tak. Tak? Mać. Nie, w tym roku było Ale, pokoń, tak Zawsze podziem ja, to było pusto. Dwa, dwa lata temu to ja po prostu było tak, że ja Waliłem z spanie. Znaczy, nie, jednego dnia też tak zrobiłem, ale nie Nie spałem trzy dni i jechałem na energetykach. I to było przepiękne. To no, był chyba mój największy no, no, jaki osiągnąłem uwa na Uważam takich ludzi za samobójców. Yy, tak. Jeszcze znaczy, się pochwalę. coś, ale ten konwent mnie na... tam ja, Jakiś tam mi medyk powiedział i ja to sobie wziąłem do serca i ja się tego trzymam, nie? Medyk! Godzina snu jest lepsza niż jej brak. Tak. To jest prawda, niewątpliwie. Tak. No więc.. Rezda. Coś z tego wyniosło. Jeszcze takie wyznania od serca. W sumie siedzieliśmy, szkaliśmy na jakiś tam panel i poszedł do nas gość, czy chcemy, chcemy wziąć udział w Larpie, nie? O! W Larpie. Ale mówię o czym Trek Startek. Startek to idziemy. Okej, okay, fajnie. <laughs> I poszliśmy z Gurtostem właśnie też. Sie, jeszcze z moją kumpla się zapaliliśmy we trójkę i było fajnie i no nie spodziewałem się, że będzie, że będzie tak spoko 3 ale... godziny udawania Star Trek'a. No ale co to było, na statku, czy gdzieś na misji, był... czy jak? Nie, żeby były scenariusze pisane wszystko było make believe. Tak. No tak, tak ale tak, scenariusz mi chodzi. Scenariusz był taki, że była jakaś stacja, chyba na idzie, była stacja, która była zawalone wejście, siedzieliśmy w karczmie. Oh. I nie było żadnego sygnału i nagle przyleciał patrol, tak trek przyleciał, statek i o co chodzi, tak? I do Okej. Okay. Tak, ja, no ja, tak, ja wam się tak wetnę, bo z przeglądania Facebooka. No, jest to jest takie masz, bardzo jak? fajne zdjęcie po, podsumowujące amerykańską kulturę. Moje. Jest, e, jest ono opisane. Moja twarz tam jest. Rzuć tutaj, no. Jest no, tak, no, że już, już, już, już, tylko ja to opiszę czytelnikom przecież jeszcze. Kopili. E, czy ja mogę, z... mogę zrobić tak? Czy to możesz no... zalinkować w, w notkach? Nie chodźcie, ale ogólnie jest to, jest to piękne Takie podsumowanie se skopiuje ctrl c tak, po ctrl tak. v to jest piękne zdjęcie, c zdjęcie. No. w, w jaki sposób się po prostu wprowadza czekoladę do amerykańskiego kina bierze się sniker, tak? który jest akurat wielkości magazynku i się go układa zamiast magazynka w swoim pistolecie no, to jest taka można powiedzieć bomba kaloryczna <laughs> uh. wystrzałowy smak to nie ma sensu, bo to jest nie jest bomba, żywo. tylko pistolet. Tak, <laughs> nie ma sensu. Ale po prostu powiem Wam, że prześliczny pomysł, który na pewno by się sprawdził w Ameryce. No dobra, to tylko. Nie, nie, nie były? Mówię, że ja Copernicom ja polecam na pewno zarek nas, Bo te trzy dni to były dla mnie za mało. Tam się to dużo żeby ogarnąć chociaż większość tego, co ja chciałem. Były jakieś fajne Także... brudnieje? Wiecie. <laughs> y w giereszki mnie, wiesz, że w giereszki mnie wcale, nie? Okay. Coś tam słusznie. Jakieś y, nawalanki, ale ja to się nie znam, to tam, wiesz. <laughs> to jeszcze tak ode mnie coś jeszcze, to ja mam w sumie pytanie do was. Bo ja sobie od trzech ty tygodni, no. Ups. Od trzech tygodni no. co robisz? Kuźle, no, ok tak. Ch Chyba cut będzie powolutku. To ja może zagram teraz, to? No? Johnny Cash, waga. Waga. Speram sobie nuty bo nie pamiętam. Waga. Lecę, Johnny Cash. Love gives about the same as makes the fire Co to było za twór? Ukulele. Wiem. W moim <laughs> wykonaniu. Taki song. Uj, wiesz, to będzie ciężko. And it burns, burns, burns. A, A w, słyszałem taki żart kiedyś, że podobno tą piosenkę użyli w A... reklamie hemoroidów. Znaczy maśni na hemoroidy. <laughs> Reklama <laughs> <Reklamę na> hemoroidów. <laughs> <laughs> nie było takiej reklamy. Przepraszam, gdzie mnie usięło, czy ja mam to Oj, pytanie. całą tą twoją myśl. Całość myśl. Od, ca całość tak. Tak. od kiedy ja masz dobrawa. pytanie? No, ty, no to pytanie. zadaj mi jeszcze raz pytanie. A nie, ty miałeś pytanie. No ty tak miałeś pytanie. Ja miałem pytanie. Tak. Co ja gadam tak, tak. Do nas wszystkich. No. A ja miałem, a, miałem pytanie takie. Mam pytanie takie teraz do was. Ja siedzę obecnie trzeci tydzień w Portugalii. Jeśli Aha. chcecie coś wiedzieć na ten temat, w sensie, jak to wygląda od jakichś... Co ty, ja ty robisz w Portugalii? Ja mam pytanie też. Podobno studiuję. Po <laughs> studiujesz w Portugalii? Co ty studiujesz? To jest w ramach no, eraznictwa? To jest, to pytanie, jest prywatne bo? pytanie, to jest no ja prywatna nie sfera. Nie wiem, to się nazywa. Jakiś biznes i coś tam, no, także bardzo no. ważne rzeczy. Okay. Powiedz mi, czego ty się A. w Portugalii możesz z biznesu nauczyć? Właśnie odchodzi, że nic. To oni tam plajtują, także bardzo. No nieźle. No to, no to, to jest ciepło, no. Martwy rynek. Ej, dobra, to jaki jest największy fetysz seksualny w Portugalii? Let's go. Nie no, to trzy tygodnie Ej. dopiero jest co? Ty to jeszcze nie wiem. Ej, no, py pytasz się. Ja bym się nie, już tak? kręcił. A... No ja bym ja się już kręcił, no właśnie, widzisz swój chłop. No właśnie o, nie masy takich fajnych innych rzeczy, no ale to mówię... Dobra, ja mam pytanie. Czym no, się Portugalia ja różni od Hiszpanii? Bo mi się zawsze mylą one. Też nie mam pojęcia. <laughs> to samo. Okay. Jedno jest to jest samo. Powiem, powiem jest ci, bardziej że ci, że mają, Zachód. Okay. mają, mają tak. dużo portugalskich produktów na przykład w sklepach, nie? Na przykład no. jak kupujesz najtańsze Ej. wino, to jest 90% pewności, że ono będzie, z, będzie się z Hiszpanii, nie? O, fajnie. A. No. Ej, ale poczekaj, Portugalia to jest to, to państwo, gdzie, gdzie ma siedzibę Biedronka, nie? Tak, ale nie ma Biedronki tak. w Portugalii. Ale oni tak, mają tak. Biedronkę chyba. Coś jest. Coś no Może się inaczej nazywa. Jak jest po portugalsku Biedronka? Nie, jak poczekaj. L L L. Jest el, sporo el, ich nich sieciówek. Stanowne ale jak, Ale el, el jako el taki z naszym logiem to nie ma. Nie, to, to jest fake. Nie, nie, mi zaprzeczy. chodzi o, i ich tam jakiś sklepik. Sklep, to sklepik na sieć? Jak się Pin, nazywa? Pingodolce, pingodolce, tego Dolce? Pingo Dolce. Resztę. To jest to samo? Chyba tak. Nie, to jest coś innego. Podobnie tak, brzmi. Reszalia to, no. to jest kaszynkary. Tu są wiesz takie, takie jak Selgrost, inne. Tego typu. Nie wiem, na przykład mnie to na pewno robi ten trochę jak yy, widzi się w normalie pomarańcze cytryny na drzewach. Nie, ale, nie A, to jest takie dziwne. No. A u nas tylko wszystko. Nie wszystko. Teraz, jak... teraz kasztany spadają. I rajskie jabłuszka, gnam. ale to też po sezonie. Ej, ale to Generalnie bingo do że ja to taką samą czcionkę, no, no, Możliwe. A dużo masz tam miejsca nie, do, życia? do życia? Do życia? Czy w, w szafie siedzisz? Tak, jestem na to, tak. Właśnie siedzę w szafie. No, <głosy> ale na tyle dużej, że mogę się zmieścić, nie? No, to już tyle. Dobrze. Wiesz, to zawsze a możesz nogi chociaż może wyciągnąć? Nie. w internetu e, też nie średnia, średnia portugalskich facetów od 0 do 10 oceniaj. Ej, ale to Ale jest w jakich kategoriach? Bo to jest ważne. wygląd, Ty, z wyglądu, ty, ty, ty z byś ocenił, ja to nie znam się, także, że to. Ty się znasz. zdjęć zdjęcia kolegów to ocenię, no. Ja też mogę ocenić, ale obiektywnie. No zawsze obiektywnie. Bo Klara to subiektywnie, ja obiektywnie. Nie, jakoś jakaś rają, wiesz, nie wiem. Może się zmieni. Może nie poznałeś jeszcze właściwego? Nie masz ich na najście no. Co co, co, co za no Nie przyjedzie? mam, nie mam, no. Śleci nie ma na... mi też wyśli przypadkiem. No tobie pierwszemu, no to. Okej. Okay. Ja no. Dobra, nie Także, wiem. To... No co, dobre jedzenie. Dobre jedzenie, wino tańsze niż chleb. Ciepła pogoda, co ty więcej chcesz się od życia, nie? Dostałeś ten rower w końcu, czy nie? Nie, ja nie dostałem roweru, idę jutro. Tak. No. Są bardzo uprzejmi, bo co, co tydzień po mi po mówią, mówią, że rowery miałem, po będą, po będą za ja. tydzień, także tak. bardzo uprzejmi ludzie. Ciekawe, czy zanim wyjedziesz <śmiech> dostaniesz ten rower. <śmiech> czy ktoś z was będzie chętny na Warsaw Games Week? Co? Co? Co? co? Okay. co? Nikogo, dobra. To powiedz, dobra. powiedz co. Tak, Warszawka, <śmiech> Warszawka chce zrobić własne PGA po raz kolejny. Będzie nie, bardzo. To po, po raz kolejny nie wyjdzie. Tak, i będzie ja się nazywało World Games Week i ja myślę, A, że jak chyba ja sobie ja sobie specjalnie... trzy, Dwie, trzy dychy za wejście. I całą godność. <grym> tak, i całą godność. Właśnie. Ale ja, ja, jestem, <grym> ja, ja, ja jestem gotowy zaprzedać swoją godność, bo będą mieli najnowsze, najnowszy build z twojej piątki, więc ja muszę iść pograć Rashidem. A, nie będę mieli... Późwa nikogo. No niestety, ale Kombo będzie. Combo nie da. Ej, ale nie, to, to dla mnie to i tak już można sobie to kończyć, bo już nic bardzo okay. nie wyda. No, to będzie no. trochę krótsze. Klara mało te... gadała, nie podoba mi się to. Przepraszam, nie, na te... nie masz, Ale nie masz jakiegoś tematu, który byś chciała poruszyć? A, Właśnie. To, to byśmy powiem. tak na zakończenie ładnie... No nie wiem, no ja głównie to Nintendo, a nie jakoś nie Nintendo. Ja więc... mogę każdy temat, ja jestem otwarty na... No bo Nintendo to nie to nie wiem, mimo, mogę, bo ja... Tak. Co ci poradzę? Nie no, przecież szefa zmienili jakieś... Ale ja do tego, tego kupuję stare gry. To już zostało omówione. Tak, a ile tak. można jak w stare gry? No stop. No dużo No, to ja dopóki nie ja... skończę gier, a jeszcze się nie skończyły, to jest problem. One się nie Dobra. kończą. Jak, jak skończę stare gry, to mam nowe, sta... nowsze stare gry, które zaczęły być stare kiedy, zaczyna... kiedy... i były nowe jak zaczynam stare gry. Tak, to jest tak zwane. Boże. Tak zwane limbo. Aleś dowoliła. To jest prawda, o. No, w sumie to prawda. What is iOS? Z... Nie wiem. Ja, jest. Ten... ja co ci mogę jest? wytłumaczyć, czym jest iOS, nie masz sprawy. Co to jest? Poczekaj, co mnie To jest jakiś żart na pewno, ale nie jestem pewny jak. Dobra, kończymy podcast. Oby. Dziękuję, do widzenia. To był nasz piękny <laughs> podcast. W tym, kurde, w tym kurde było tyle osób, że byłem ja, Tuska, był z nami, no. Hey. Był z nami Puszcza. Byłem. Był z nami Neluczak. No cześć. I była z nami Klara. Hej, hej. i Dziękuję, do widzenia. Kończymy ten podcast Papa Zekajl. No to kasę. Rozłączył się pięknie.